Efektywny podcast sportowy. Powciska odpowiednie przyciski. Powciskał pan. A jakże? kiedy będziemy mieli lampkę taką. Ona? zapalała czerwona, że, że przykład, jesteśmy. Się, przez trzy lata w kampusie się uzależnił od lampki. Panie redaktorze, niech pan, niech pan nie gwizdze, bo ja tego nie mam zamiaru wycinać. Aha. To już wszystko A, idzie. Dla, no on dlatego dla... właśnie gwizdże. A chce się popisać. Tak, na. że umiem. Gwizdze na foni Ja na przykład nie, nie umiem gwizdać. A. Słabo, słabo. Ja to, a ja coś na najpierw zapytam, Is... zapytam się pana Ernesta, jak się odnalazł po tej informacji, która pan. Ja myślałem, że zapytasz pana Ernesta, jak tam parówki. Nie, no. ja to mnie się zapyta. To raczej znaczy ja powinienem zapytać, redaktor, jak tam parówki redaktor bo... przeleciały. Redaktor Zawada próbował się wyleczyć po parówkach i. Przed parówkami, po parówkach. Cały czas się leczy Nieustająco. Który jest odcinek? 100 na pewno, 30 na pewno i obawiam się, że czwarty. Co ty gadasz? Chyba bardziej na ten Ja nawet nie wiem. No za dużo żeśmy tych odcinków tam trzaskali. Się no, ma, może zacząć znowu od jednego. O! No i miałem co, rację. 134 odcinek. odcinek. subiektywnego podcastu sportowego. Witamy <laughs> szanownych słuchaczy, <laughs> jeśli nas ktoś słucha. Ja kończę pytanie. Y a propos koncertu Princa. Bo początek już był. Nie tego, który będzie. No ja no, chciałem zobaczyć no, minę doktora gamła. No pierwsze, co to się zmartwiłem, bo się cały czas boję, że niestety będę musiał pracować tego dnia. A co będę Ale nie, nie przy tym koncercie, brak bo... no Nie. Hmm. No nie, to przy tym tak, będę nie No będę się starał. Nie, no bliżej już nie będzie, więc no. no... nie. Szczególnie, że to jest jedyny koncert w Europie. No właśnie. <głos> więc jest pewna szansa, że Stany Zjednoczone, Ameryki Północnej są trochę dalej niż w Nie, no jeszcze w Londynie czasem bywa, no to no, jest... Tak czasem, to rzadko, ale ale ogóle, tam, tam, tam wyprzedane jest 12 koncertów dzień po dniu. A są jeszcze tak, bilety na ten w ogóle? Są, są, są, są jeszcze bilety, są. Bo no okazało, do okazało się, że tak, nie ma no ale wszyscy Zbija jesteśmy tam wielbicielami Prince'a. No nie, redaktor kontraci nie specjalnie. Oczywiście, że nie. No, no co, Trudno, żeby tutaj prawdziwy Pankowiec był wielbicielem Prince'a. No ja widzisz, nie jedno widzę. Drugimu, coś, tak. Jedno drugiemu nie przeszkadza. Tak. Bardzo jestem zadowolony, bo tego samego dnia jest również Primus. I jest odpowiednio wcześniej tak, że można zobaczyć i Prince'a i, i Prince'a. No. Rzeczy tłumacz kurdyjskiego dzwoni. Bo no. No, no. No, który jest nam potrzebny, no, który z nami Ale włączy. trudno było o lepszą muzyczną wiadomość od lat. Znaczy, to najlepsza jest wiadomość. No. Ja bym nie mhm. przesadzał, chociaż doceniam. No, każdy coś lubi, także. Nie, no to jest artysta wielki. No dobrze, no, ja no, to. Nie gabarytowa na pewno. Znaczy... Na przykład ja. Nie, nie siłą do i wiedzę o muzyce. A ja myślałem, że porozmawiamy o minionych wydarzeniach futbolowych granderby. A. A co tu się Mikrofon wydarzyło? Znowu... Gibię, wiesz? Znowu, znowu o granderby A no, Nie, dobrze. no właśnie, bo ja chciałem o futbolu wreszcie. Bo wszyscy rozmawiają, jeżeli chodzi o by nie o tym, o, co, o czym trzeba no, Ale rozmawiać. to trochę nie jest wina tych, co rozmawiają, tylko tego, co się działo, niestety. No dobrze, niech panu, nie, trochę, trochę to jest... Część, właśnie ja renekterze. mam inny punkt widzenia na to. No nie no, trochę i piłkarze, i trenerzy, i działacze nie, ja sami mam, taką otoczkę zrobili. Nie, ja że... mam wrażenie, że ja mam wrażenie, że po przegranym meczu 2-0 do 0, y, trener Mourinho... Y, przesunął środek ciężkości tam, gdzie nie powinien go przesuwać. No właśnie, e... czyli to nie jest wina, to, to co o tym mówią, tylko no on to zrobił, a niektórzy na to zareagowali. Znaczy wszyscy zareagowali, bo wszyscy, nie wiem, nie wiem dlaczego, ale większość tak zwanej publiczności, gawiedzi. gawiedzi, daje się prowadzać panu Muriniu <laughs> no, tak, jak na sznurku. I Mam wrażenie, że gdyby pan Murinie powiedział dzisiaj, że ziemia jest płaska tudzież kwadratowa, to tłum za nim powtarzałby to tak samo, jak powtarzał to, co on wypowiadał na konferencji prasowej po meczu, który absolutnie oddał. Bo mecz przegrany przez niego 2 do 0, który był kluczowy w tej rywalizacji, on oddał. Znaczy, to, znaczy Ja, y ja, ja czytam znowu wywiad, na, z, z którym, w którym... Z... Już nie pamiętam, który to z piłkarzy. Jerzy stwierdził. Dudek powiedział, że graliśmy na 0-0. Nie, no, że ktoś powiedział, że oni po prostu nie zdążyli się odbudować. No, w, sensie, w sensie po prostu nie mieli siły. Ale co nie mieli siły? Trener, ale trener, który ustawia drużynę w taki sposób, że rozgrywający tego zespołu Ozil ma siedem kontaktów z piłką Nie ma takiego piłkarza. Jest piłkarz Oezil. Oezil. No ja nie no. I, i, i Ale nie ma takiego trenera jest Mourinho, trener Mourinho. Znaczy... Nie, nie oglądałeś Polski? Nie, nie oglądałem. Tak, tak. No dziękuję Albo mał. E, no tak, Big ale. Mo. Wracając do Adremu. E, siedem kontaktów z piłką rozgrywający, tak? Cztery podania, w tym dwa celne żaden piłkarz Realu Madryt w tym meczu nie miał więcej celnych podań, żaden, niż Wiktor Waldes. To trochę mówi o tym, co, co się działo na boisku. Real w meczu, panowie oddał trzy strzały w światło bramki. W meczu, Gdzie powinien rewanż wygrać 3-0. do 0. W rewanżu oddał dwa strzały w światło bramki w pierwszym meczu jeden. No to jest w ogóle jakiś dramat. No. To jest... A rozmawiamy zamiast o tym, w jaki sposób Messi mija obronę drużyny przeciwnej, kładąc jednego, drugiego, trzeciego, czwartego piłkarza i strzelając bramkę koło leżącego Casillasa, my rozmawiamy o tym, czy ktoś kogoś kopnął słusznie czy niesłusznie. Mało tego, nie słyszałem ani jednej opinii. Nie, pi o tym nie pi rozmawiałem. Piłkarza, <laughs> znaczy cały świat, y, piłkarza, trenera, y, czy kogoś, kto w ogóle miał do czynienia z piłką nożną normalnie na co dzień, łącznie z, z żewłakowem, w yy, no po prostu wypowiedź słysza? a propos faulu Pepe nie wszyscy no. mówią czerwona nie. kartka koniec kropka yy, widocznie Real Madrid ma le, lepsze biuro prasowe które po prostu nie ma, ma, ma prostu ma, ma, ma, ma, ma, trener, ma trenera chodzi... Goebbelsa no nie, ale jest tak, że to nie jest tak że, że yy, znaczy pół świata mówi o tym, tak jak mówisz daje się prowadzić Mourinho w ten sposób, że powtarza jego słowa, a drugi pół się daje prowadzić Mourinho jakby sprzeczając się z kontakt, czy, czy próbując, tak dokładnie, kontrować i, i jakoś tam argumentować przeciwko jego wypowiedziom, a... Więc to jakby świat się podzielił na pół, ale rzeczywiście mało jest rozmowy o futbolu, O futbolu nie ma w ogóle rozmowy. Znaczy, chodzi... znaczy, znaczy, przy... znaczy, ja znaczy... no, Część części... rozmowy o futbolu to, to jest rozmowa o tym golu w rewanżu pierwszym. Tak, tak, tak. Strzelonym przez Gwain, Gwain. tak? Mm. I to jest rozmowa o futbolu. No i tutaj jakby, no nie wiem, według mnie to, to rację bym przyznał tym, którzy tego gola by uznali, bo... Znaczy, no, ja nie bardzo widzę jakby podstawy do nieuznania. Znaczy ja ją widzę w momencie takim, że w momencie, kiedy akcja jest puszczona, tak jak puszczona była akcja wtedy, kiedy Lasana Diarra, wchodząc barkiem w bark, nie zainteresowany kompletnie piłką, trzy minuty przed tym, wchodzi w Messiego, który odbija się od niego i leci dwa metry w powietrzu. Później Pikę robi to samo. Co prawda sędzia sygnalizuje... Co yy, yy, ty tam się za uchem... Spędzi mnie to się trafia. <laughs> to się nie przywilej korzyści, tak? No i w tym momencie zawodnik, który się przewraca, no on powoduje upadek e, Maskerano. Tak czy inaczej. Spowodowanie upadku zawodnika jest no faule. Czy on to robi głową, ręką, nogą czy sznurówką, jeżeli no, ale to to tak przewraca... samo pikę spowodował upadek wcześniej e, Ronaldo, tak? Więc nie może być w efekcie powodowania czyjegoś upadku, który nie Efekt jest faulem, gwizdnąć fał faul człowieka, który bezwie, bezwładnie yy, leci w tym momencie, tak? Więc no, znaczy jest... albo, albo powinien gwizdnąć pierwszy fał, czyli fałpikę, ale, tak, powinien... tak ale, ale wtedy nie ale wtedy nie powinien go gwizdnąć, gdyż, gdyż musiałby zrobić przy przywilej korzyści, tak? I wtedy uznać gola. A... Znaczy, jeżeli, jeżeli zagwizdał już bo gol, gol tak naprawdę co ciekawe padł po gwizdku, po gwizdku. No tak. więc tego gola w ogóle nie było bo jeżeli Wiktor Waldes w tym momencie usłyszał gwizdek nie, i no, on oczywiście, no to jest... reaguje bramkarz w tym momencie zupełnie inaczej ani nie wychodzi, nie reaguje normalnie więc normalnie sędzia jeżeli uznał że był faul w pierwszym momencie i zawodnik przewrócił się po faulu to ma 5 sekund na cofnięcie akcji do miejsca w którym ten fał się wydarzył i jeżeli sędzia uznał, że faul był, a zawodnik w efekcie tego faulu y, drużyna nie odniosła korzyści, a zawodnik się przewrócił, o 5 sekund na to, żeby tą akcję cofnąć. I jeżeli już uznał, tak, The Blackerę, no to powinien tą akcję cofnąć i z tego miejsca powinien być rozegrany rzut wolny. Jeżeli uznał, Ale dla Oczywiście, że dla realu, tak. No jeżeli, jeżeli uznał, że tam był faul. Jeżeli uznał, że faulu nie było, no to w ogóle nie ma o czym mówić, dlatego że w tym momencie Cristiano Ronaldo fauluje Mascherano, przewracając mu się pod nogi. No i koniec no, i... no tak na no, no matematyk jest... natomiast co ciekawe nadal Real Madrid w tym meczu oddał jeden strzał. Nie, no ja po ja, ja, ja, tak, ja tak, Pierwszy tak. jestem, ani nie zgadzam się tam, jestem daleki od takich teorii spiskowych, które wytacza Renner Mourinho, że, znaczy, że, znaczy że, że on jest, zawsze, rzeczy, że on że... jest zawsze poszkodowany, a, a, a drużyny, przeciwko którym gra, mają zawsze. Ja, szczęście wiesz, i sędziowie. To jest typowe. typowa Takie jest, tak? narcystycznej natury. No. Znaczy, to, znaczy, powiem ci tak, to jest, to jest więcej niż to, co ty powiedziałeś, dlatego że nie, nie wszyscy pamiętają, w jakich okolicznościach trener Mourinho. Podobną wypowiedzią skończył karierę zawodową profesjonalnemu sędziemu Friskowi, kiedy na konferencji prasowej w sposób bardzo podobny wyraził się na temat sędziowania w meczu barcelona Chelsea. Teraz tymi samymi inwektywami obrzucił naraz czterech sędziów. Musaka, Debleckere, Ovrebo i kogo tam jeszcze dorzucił? I Starka. tak? Czterech z, z pierwszej dziesiątki sędziów w klasyfikacji UEFA. Wcześniej zrobił to Friskowi pogróżki wobec rodziny, yy, pogróżki porwania dzieci, yy, ochrona. A dla... pogróżki? Porwa... A, że no, to o... sędzia, że sędzia, że sędzia, sędzia otrzymywał się. później od kibiców Chelsea Myślałem, pogróżki. Że że... Groził, nie, Nie, nie, nie. No nie, nie. Znaczy, to to ja on podkręciłem. Nie, roz... nie, bo nie wszyscy pamiętają to, co on zrobił w 2006, nie, no w 2006 no tak, roku. Tak. Jak zakończył karierę Friskowi. Ja, ja nie miałbym żadnych skrupułów. Po tym, co zrobił teraz, to te pięć meczów kary i tam jego połowa dniówki, bo tak to, ta kara w 50 tysięcy euro to jest połowa dniówki Mourinho. To jest śmiech na sali. Tyle mam do powiedzenia na temat karania pana Mourinho. Ja bym go ukarał znacznie. No, nie nie ja mówisz myślę, kara że... śmierci, ale, a, ale myślę krzesło elektryczne. Ja myślę, że najbardziej ukarała go Barcelona i tak naprawdę Świat Piłkarski też go ukarał, bo bo tak naprawdę wszyscy widzą, jak to, jak to się odbywa. To, że on dużo głosuje na ten temat i, i opowiada takie historie, to tak naprawdę nikt nie traktuje go poważnie. W sensie... to wreszcie, to wreszcie, bo to już bo, bo, bo, bo, latach... bo, bo, bo, ta, bo tak jest, bo nikt znaczy, nie traktuje oby, go poważnie. Oby, no. oby tak było, bo... Jak się jest jak się znaczy, patrzy... właśnie dobrze, jakby ktoś wreszcie potraktował poważnie, w sensie takim, że... No, ale chodzi mi o to, że, że dawniej, dawniej rzeczywiście ktoś się tym interesował, a teraz to jest taki po prostu... No, tabloidowe. No. Tak no naprawdę się... świat piłkarski się tym w ogóle nie interesuje. Też, świat też się piłkarski tak... wie, że Mourinho po prostu przegrał tę ten ten, ten, ten, ten całą historię, że ten dwumecz i to w sposób znaczy... jasny i klarowny i jest po prostu przegrany w Lidze hiszpańskiej. On... I w Lidze <coughs> mistrzów. Tak, i w Lidze mistrzów. Więc, więc to... Znaczy, no, komentarz dnia następnego w wykonaniu Hidinga, czyli człowieka, który trochę się zna na futbolu, był taki, że cała ta, cała ta nagonka na sędziów miała jeden, jedyny cel. Odwrócić uwagę od nieudolnej taktyki w pierwszym tak, meczu. Tak, no to o to chodzi. No to przecież to. Koniec. O nic innego. No Bo i taktyka tak była nieudolna. Wszyscy, którzy się piłką zajmują, oglądali te mecze i widzieli, co się dzieje na, na boisku. I. i... I jakby to jest sprawa jasna, kto jest lepszy, kto był lepszy w tym dwóch meczu. No, no. Dlatego to jest, to jest, to jest to znaczy dobra cieka... taktyka co, dla tabloidów. One cieka... się co... tym zajmują, bo to jest jakiś news zawsze, bo jak ktoś co coś ciekawe... powie, jak ktoś coś komuś zarzuci, to jest ok i to jest fajnie. Ale tak naprawdę nikt tego nie traktuje poważnie. więc... Co ciekawe, Real Madrid w meczu rewanżowym pokazał, że można grać w piłkę normalnie, nie łapiąc y, pięciu żółtych i dwóch czerwonych kartek i można, oddając jeden strzał co prawda w całym meczu, strzelić gola i być blisko y, dobrego wyniku, y, co w tej całej rywalizacji w czterech spotkań y, derbowych się nie zdarzyło wcześniej. Ja jestem mocno zniesmaczony tym, co się wydarzyło przez te dwa tygodnie ponad rywalizacji między Realem i Barceloną i tak naprawdę nawet mi się nie chce oglądać dwumeczu o Super Puchar Hiszpanii, który będzie miał miejsce w sierpniu, jeżeli Mourinho zostanie tam, gdzie, tam, gdzie zostanie i niczego się nie nauczy, a to, że nie nauczy się niczego, to, to jest więcej niż pewne. Znaczy on się chyba nauczy, bo wcześniej czy później myślę, dojdzie do takiego momentu, że on z Realu będzie musiał odejść. A ja już teraz nie wiem, czy takie tłumy tych wielkich klubów się rzucą na, na Mourinho, bo stracił podstawowy atut, czyli nie ma wyników w tym sezonie. No ma puchar. Pucha, ja pucha, ale sądzą, bo, bo to jest tak, to jest pierwszy sezon, tak jak mówiliśmy, ma Puchar, który to nie jest tak, że Real Madrid. będzie co, co nie u, miał wyniku, a jednak znalazł się u, u, w, w, miał, no, w pierwszym no, no no, no sezonie. No no, <laughs> a, a przez ostatnie trzy Pani, sezony tych no wyników no tak, nie miał. A no drugie tak, panie tak, redaktorze, że... proszę mi powiedzieć, kiedy ostatnio Real Madrid był w półfinale Ligi Mistrzów. No tak, tak. Ale wiesz, dla, dla Realu no, Madrid natomiast... to jest nieistotne. Zatrudniając Mourinho nie, nie, nie liczy na. Chodzi mi o to, że. że każdy klub teraz zatrudniając Murinio bierze na barki ten bagaż jego, tych wszystkich wypowiedzi z ostatnich lat, kontrowersji e, i do tej pory można było na to przymykać oko e, mając na uwadze jego sukcesy sportowe, no i zobaczymy no jeżeli, myślę, że ja się mógł... nie zgodzę, żeby ten y, sezon nie był udanym sezonem dla Realu także tutaj akurat znaczy, sukcesy sportowe odniósł, wiesz to nie jest udany Może... znaczy powiem Ci tak, dwa lata temu trzy lata temu i rok temu Real Madryt mając trenerów tańszych mądrzejszych bardziej licujących z klasą historyczną tego, tej drużyny przegrywał ligę mniejszą różnicą punktów zdecydowanie w zeszłym sezonie mając za trenera Pelegriniego walczył do ostatniej kolejki Teraz liga jest rozstrzygnięta. Nie ma ligi. Nie, no dobrze, nie Ale z drugiej strony no to jest od wielu lat pierwszy sezon, w którym Real zdobył jakiś trofeum, to po pierwsze, a po drugie, gdzie no tak, tak wysoko to miną, zaż... minął ćwierćfinał, wreszcie i zaszedł no To, to, to że za nie, lata to, nikt nie, będzie nie, nie, pamiętał nie o tym gdzie real nie, w pamięta, nie, pamięta, nie, półfinale nie, nie, nie, nie, jeżeli ona się nie, się nie, nie, nie, nie, nie, nie, mówię nie, tym, że nie, jest pamiętne. nie, rok dla Realu, tylko mówię o tym, znaczy, że jest nie jest sądzę, ten... żeby ktokolwiek chciał zwalniać, zwalniać Mourinho z tego powodu, że kompletnie nieudany ja się. Nie, nie, mówię, nie, nie, nie mówię o zwalnianiu, tylko o tym, że już to, już, to już chyba nie jest tak, że, że tłumy wielkich klubów się na Mourinho będą rzucać teraz. No i też tak myślę, że jeżeli Mourinho ostrzył sobie zęby na to, żeby być na przykład następcą Fergusona w musi Manchesterze, to Manchester... To właśnie Manchester postawił na nim dawno już krzyżyk. Wielkie kluby typu Manchester United nie stać na zatrudnianie takiego błazna po prostu, bo y, bicie się z prasą na co dzień jest y, dużo bardziej męczące niż y, bicie się z kolejnymi przeciwnikami y, tydzień po tygodniu w lidze Real Madrid to jest specyficzny klub i on y, ma to wpisane jakby w swoją politykę, to no że... właśnie o tym mówię, że to jest to, to, jest, że, to jest. że się bije z prasą tak, y, i prasa zwalnia znaczy, to jest po, dwóch klub, szosłach, który musi być w mediach on tak, musi po być dwóch mistrzostwach zdobytych bez... Taka Doda, no oni po, po prostu czy taka Edyta Górniak. oni muszą być w mediach po prostu, bo jak ich no nie mu... ma, to chorób no, mówi się tak w Hiszpanii lo Real Madryt. A co Sevilla wywiesiła kibice 109 lat kradzieży w hmm. <grafy> ramach upamiętnienia tego co, co Real Madryt wyprawia. No, ale Sevilla się pięknie popisała przy okazji futbolowo. Obejrzałem ten mecz z odtworzenia. Masakra. Masakra. O. Nie wiem, zastanawiam się czy tak wielka jest przepaść między drużynami pozostałymi, że Walencja przegrywa 3 do 6 Sevilla 2 do 6, a później Real Madrid bierze od Barcelony w skórę tak, że aż boli. Nie wiem, jak... jak nie wiem, no, ciężko jest mi to nawet teraz na, no, tak normalnie ocenić. Nie, no to, że jest przepaść między Realem a Barceloną a resztą stawki, no to widać po prostu znaczy, po tabeli. No. Znaczy, to, jest, to, to, jest, to jest przerażające. No. O, o, o, o, o, o, w grudniu no. prasa hiszpańska pisała o tym, że w Hiszpanii jest y, pierwsza liga, czyli Barcelona, druga liga, czyli Real Madryt, trzecia liga, czyli reszta. To A jest trochę później, jak w Szkocji No, no tam, no, ja nie wiem kto tam W tym roku to kto będzie mistrzem Celtic chyba co? przestałem tak. No właśnie śledzić Ligę Nie ma żurawskiego, Polaków, nie, Polaków nie ma Załuski. znaczy za łuska... Za łuska to tam jeszcze jest, no ale nie ma bardziej na ławce. No, nie ma Buruca i już nikt nie wie, kto będzie mistrzem. Zresztą tam też przecież w tym, w tym sezonie to, oni to gali, tak, nie tak, było jeden. Oni tak? grali 12, 12 nie, nie razy, oni grali w lidze, w pucharze, w super pucharze, w pucharze tak. ligi i w ogóle chyba w każdych możliwych rozgrywkach grali ze sobą, więc te derby Glasgow to już też troszeczkę e, tak się ten... Powszedniały. No, no, i tak jak się jesteśmy, powoli z Hiszpanii. Jak jesteśmy przy Realu, to y, warunki kontraktu z Realem uzgodnił Nuri Sachin z no, tak. Oboju, tak. Dortmund. No, i to jest taki transfer jak Mezut Ozil albo jak Sami Kedira. Być może on jest najlepszym piłkarzem Bundesligi w tym sezonie, ale Ozil, jak odchodził z Werderu to statystyki i wpływ na grę swojego zespołu miał dużo większy. No ale no to wiesz, no to, to trafiasz do innego zespołu. No to też jest tak, jak jak nie, ja Aury odszedł z Arsenalu. To co, gdzie... to co mówi Przemek, to chyba z Realem też trzeba trochę jednak poczekać. Bo to jest tak, bo pierwszy skład, gra pierwszy sezon ze sobą, nowy trener. Nie wiadomo, jak to będzie w przyszłym sezonie wyglądało. Znaczy na końca. pewno będzie lepiej. No, bo... no nie no, może go, być go, go, znaczy, gorzej. Noc. Znaczy nie no, bez przesady. Znaczy, gorzej może być zawsze. Gorzej bo jeżeli... Może być zawsze, bo jednak są na drugim miejscu, byli w półfinale, tak więc że i zdobyli Puchar Króla, gorzej może być zawsze, ale chodzi mi bardziej o, o jakby takie właśnie zgranie tej drużyny i to, że... Na pewno będzie ciekawy, bo to już będzie totalna spinka Mourinho, musi coś wygrać. Znaczy ja no. tylko, to co yy, mnie tylko zastanowiło, bo pamiętam jak przechodził Murinio do Realu, rozmawialiśmy o tym chyba w przerwie, to było gdzieś tak w okolicach Mistrzostw Świata w zeszłym sezonie e, i tu pamiętam tu zwracam się do redaktora Zawabia, jakby słuchacze nie wiedzieli. Mhm. Przyniosłeś taki wywiad z Mourinho, mhm gdzie on dużo mówił o tym właśnie, że chodzi o to, żeby dostosować drużynę do meczu, do przeciwnika, do piłkarzy, których ma i że on zawsze walczy o wynik i jeśli wynik, jakby zdobycie dobrego rezultatu dyktuje mu taktyka obronna, to wtedy postawi na obronę, ale że równie dobrze, czasami jak trzeba zaatakować, to będzie grał ofensywnie. No i właśnie tego nie było widać w tym sezonie. Jakoś znaczy, tak to widać. To, to jest zawsze widać u Mourinho w meczach z drużynami y, mocno słabszymi. No czyli ale... Jeżeli drużyna jest tak gra jak Sevilla y, w ten weekend, y, czyli na, jest mocna na papierze, y, ale na boisku jest żadna, no to y, zawodnicy Mourinho zawsze to wykorzystają. Natomiast y, ja nie sądzę, żeby Mourinho był w stanie przejść, to, że nie przeszedł Barcelony, to jest dla mnie oczywiste, ale nie sądzę, żeby przeszedł Chelsea, w Lidze Mistrzów, Manchester United. Nie, nie sądzę. To nie jest drużyna o takiej mentalności w tej chwili, Real Madrid Bo Ciężko się wygrywa mecze, stojąc 11 ludźmi w polu karnym. Tak wyglądały mecze z Barceloną i no to nawet kibice... No właśnie tym bardziej, że nawet, to no... trochę, trochę też zostaje, mam wrażenie, w psychice piłkarzy. Bo tak jak mówisz, taki jak mu się każe, jakby swoim mu się to, że on jest gorszy, bo musi stać, stać, w stać i bronić, a nie może rozwinąć skrzydeł, bo, bo jest za słaby na to, bo tak de facto tak, taka informacja idzie od trenera tak. w takiej taktyce no to właśnie się zabija trochę indywidualności. No, no symptomatyczne i... było to, co idąc do pressingu Cristiano Ronaldo zrobił, kiedy podbiegł do, już nie pamiętam czy to był Pique, czy Valdes, kiedy okazało się, że jest jedynym jest sam, piłkarzem tak. Realu Madryt na połowie Barcelony. Rozłożył ręce po prostu z rozpaczy i powiem szczerze, że to tak. był gest, który którym zdobył u mnie sobie masę. Yy, to mówisz o tej sytuacji, kiedy sam. Tak, sam poszedł do pressinga. Tak, i naprawdę. No dobrze, na, ale, masę sympatii, ale nie, przes bo... nie przesadzajmy nie. z tą sympatią, bo to był jednostkowy wypad. Yy, znaczy, jednostkowy, no bo ile razy możesz biegać sam do pressingu nie, 50 nie, nie, nie, nie. metrów do przodu. Nie, nie, nie. No. To nie był. Nie chodzi mi o to, że to był jednostkowy wypad w tym meczu. Znowu chcesz coś, to coś był, złego opowiedzieć o To był jednostkowy wypadek w ogóle. Znaczy... Ernest, biegniesz 50 metrów i liczysz na to, że koledzy z tobą pójdą. I nagle się odwracasz, a twoi koledzy stoją dalej nie, no w polu jasne, karnym. Jasne, no tak. ale nie przesadzajmy. Wiesz, na, nie pobiegniesz na, drugi raz, raz możesz, się tylko, możesz tylko rozłożyć ręce. Mało tego, za ten gest wylądował w meczu z Saragossą na ławce rezerwowych. No i mówię, no to jak, był... się, jak to się skończyło dla Realu Madryt to wiemy przegrali kolejny mecz u siebie i ten mit niepokonanego Mourinho, który nie przegrywa na swoim boisku, no to przegrał w w tym sezonie w Lidze Mistrzów raz i w Lidze dwa razy. Czyli trzy mecze przegrane, czyli 300% normy zrobił, jeżeli chodzi o porażki na swoim boisku. Znaczy na pewno drugi sezon będzie miał lepszy. O ile zostanie. O ile ja zostanie. No, ale taki przekonany, znaczy, tak jak mówiliśmy, w Ralu się zwalnia trenerów po mistrzostwie nawet. A... Capello poleciał dwa razy. Grał no ładniej, tak. grał skuteczniej, grał lepiej. Delboskę, Del Delboskę grała pięknie w piłkę i wygrała wszystko. Delboskę poleciał Schuster poleciał Pellegrini grał ładnie no, miał więcej ja punktów więcej dorad poleciał co, to w takim bo trzeba się jeszcze zastanowić to kto pomógł Mourinho znaczy to jest pytanie takie jak do trenera Wojciechowskiego czy mu się skończyli już trenerzy? <głos> <głos> czy, czy, czy, jeszcze jest jakaś alternatywa dla pana no, Przewojsa? On, on, on już, widzisz nawet Wojciechowski, przynajmniej jak do tej czy pory. Wojciechowski wrócił. Tak, tak Czyli, wrócił. Znaczy, znaczy przyszła. tak paralelno, tak zataczyło zatoczyło już koło Del już miał powinien nieba... być kolejnym trenerem No, właśnie, no, też, no ty bardziej chcie... posada repreze... trenera reprezentacji Hiszpanii po tych, po tych ostatnich. Została po tak. paradoksalnie, tak. Niezbyt niezbyt Del bardzo ostro się wypowiadał, że jeżeli którykolwiek z piłkarzy przeniesie animozję z, z, z tego czterokrotnego Grand Derby na reprezentację, to już nigdy więcej o niego nie, nie dostaną. No właśnie. I tu, i tu jest ból, bo może się okazać, że będzie musiał pół reprezentacji wymienić. Tak? Nie no, no, pół reprezentacji to musiałby wyrzucić Barcelonę, no to łatwiej mu hmm. wyrzucić piłkarzy no. Realu. No właśnie, no to, to nadal jest prawie pół reprezentacji. Szczególnie, no. że to oni łapali pierwszym kartę, jak pierwszym, tak? ale w szerokiej kadrze no to, no to jest, tak, no. jest, jest pół na pół mniej. Więc. No jest tam Sergio Ramos, no, jest Iker jest Casillas. i Arbeloa powoływany. Casillas to taki, taki bardzo, mało, bardzo mało istotny zawodnik. Który no, no, bardzo istotny zawodnik, ale tak naprawdę wiesz, no, są zawodnicy, którzy mogą go zastąpić. Każdego no. z da się zastąpić. Wiadomo, znaczy, że Casillas jest najlepszym bramkarzem teraz na świecie, ale już od paru lat. Można zastąpić, można zastąpić, a nigdy nie wiadomo tak naprawdę. No, oczywiście, że tam zmiana no. jednego niby niezbyt Nie, nie, się, nie, można nie, się nie, nie, nie, nie, zastąpić, nie, nie, nie, nie, nie, nie, no ja myślę, że do tego nie dojdzie, jak dojdzie do, do reprezentacji, spotkania reprezentacji, aczkolwiek... No nie wiem, do, do widziałem... podobnych rzeczy dochodziło w reprezentacji Anglii znowu. Ja widziałem no. wypowiedź Szabiega Alonso, który powiedział, że niestety po tym derby jest parę zerwanych przyjaźni. To przypominam się, że chłopcy, chłopcy sobie kasują znajomości na Facebooku i Twitterze nawzajem, także... Ach. No, no. no tak, no jak na Facebooku to robią, to już jest bardzo poważna historia. Publicznie już nie, nie tego. to się zawsze przypomina taką anegdotę, którą zawsze opowiada nasz przyjaciel Kuba, jak jeździł na zdjęcia e, i robił zdjęcia Legi. No, no, nie tak. będę Droga z tobą jest... grał więcej, no. Kowalczyk nie, z Jałochą, Tych. Ty, no właśnie, no. nigdy więcej z tobą nie będę grał. Tak? No i sprawdziły się słowa z tego. nie zagrali nigdy więcej, sezon sam się sama. skończył, panowie tak się rozeszli, tylko Wojtek poszedł do Betisła i Jałocha... Do e, Brugbetu nie cieszę, parę lat później w ale... No tak to się, tak to się zdarza. No. No, no, no powiedzieli sobie tak. No. Także, także tak. No może, może i tak znaczy, będzie ja, ja się... no, w Anglii, w Anglii tak było na mistrzostwach. Znaczy, znaczy, na mistrzostwach ja się... Świata wszyscy mówili, ja się... że to z tego powodu, że tam ja się... była, że tam chodziło o, o, o to, że, że się A... pobudzili Ale piłkarze tak Liverpool z United. to wiemy? już mówiliśmy kiedyś, że tak, tak, tacji tak, każdej, każdej. Jak się zbierze, tą tych najlepszych piłkarzy, którzy na co dzień Sąd, nie chcą. Ale wiesz, chodzi o, to, chodzi o to, chodzi o to, no oczywiście, że tak, ale chodzi o to, czy oni potrafią przejść nad porządkiem... No właśnie o to chodzi, potrafią, czy potrafią jedyni, nie, być no. profesjonalistami, czy nie, no. Czy Czy Wangi jest ten plus? że w czołowych klubach typu Arsenal i Chelsea nie ma Anglików. Tylko Manchester ma Anglików w I Liverpool i Liverpool, który A nie, nie no, walczy on jest, o jest, jest, jest, jest tak nasz że, ulubiony, No Nie z... walczy ani, ale w meczu tak? z Manchesterem walczy, zawsze, zawsze walczy. Po, tak. No ale mają mają nisza. Nie no, no maja, maja, się mają pojawiło się paru. No, paru właśnie, nie nie no, mówię, że no. źle mówisz znowu. Co źle mówię? Nie tak się wymawia to nazwisko. Też nie oglądałem reprezentacji. A no tak, oczywiście, że nie tak. No to trudne jest do powtórzenia. No ja, ja też nie wiem czy jestem w stanie jakoś tak Łuisia! Nie no jak ktoś może potrafi powiedzieć Shira. No. i podanie do Shira. Shira. Do Shira? No to no, może no, no. być do wil Shira. No, no, no. Shira i Will Shira. Ja, Najsierniejszy młody Shira. zawodnik. To nawet, a zobacz, ktoś nawet się zgadza, bo Ta. to był Shira, a on jest taki przyszłościowy Shira. Inna pozycja? Bo... I, will, I will be Shira. I, jest Shira w przyszłości. No. No. Nie, no to prawda, to prawda. No, to zobaczymy, zobaczymy. Ja, to nie, nie, nie znaczy, nie ja bym się o Hiszpanów nie martwił. Ja też, tak. On ja on ja myślę, że, że jak dojdzie do ważnych meczów reprezentacji, to i tak będą grali meczów, to i tak będą dobrze grali. Jak już jesteśmy przy Hiszpanii, a konkretnie teraz po tutaj sobie dłubie w różnych rzeczach, to okazuje się, że przynajmniej taka plotka krąży po sieci, że Barcelona jest zainteresowana napastnikiem Alexisem Sanchezem Podobno jest. Kim? Alexis Sanchez, tak No, znaczy to jedno. No hks Tak, podajek. jeżeli to jest prawda, bo to jest zawodnik na tą samą po pozycję. Ja też, ja też tak myślę, że ja nie wiem, jakie macie odczucia, ale ja mam wrażenie, że VIA odkąd gra w Barcelonie to tak. pół o... zawodnika się zrobiło. A czy akurat e, drugi nie mecz. Mówię, nie mówię o konkretnie że jeden, drugi mecz, wiadomo, ale w przekroju całego sezonu. W przekroju tak. Jest jakiś taki. Ale no, ale dziwny też trafem zagubiony. Musimy może, też zwrócić uwagę no, na to, może to że. Może też ta że... właśnie klątwa Barcelony, tak, żeby Ja nie wiem, się czy to jest klątwa Barcelony. To jest też odnajdują. tak, że jak się patrzy na gry v, na przykład to fenomenalnie absorbuje obrońców. To Dokładnie, jest on, on tak, on robi tylko, nieprawdopodobne... że... wszyscy, a do tego ma 12 chyba asyst. Yy, nieprawdopodobne, w tym sezonie. właśnie, właśnie dużo asyst, a poza tym robi dużo miejsca w polu na to, żeby wchodził i Pedro, i, i, i Messi. I Messi, no i no niech się wszystko powiedzieć, że ma inną rolę. Troszeczkę tak, tak. Zdecydowanie Za każdym razem, jak Bordiola go zmienia, a zmienia go często, on rzadko dogrywa mecz do końca. Mhm. Jak patrzę na jego minę, to, to, nie jest, to nie jest człowiek szczęśliwy. No wiesz, bo jak się strzelało i... wcześniej tyle bramek, to tak. Znaczy, tak jak on, on tak. Niby, znaczy on się cieszy, niby się cieszy z tego, że jest w finale, zdobędzie mistrzostwo Hiszpanii, wszystko fajnie, ale tak jakby. No nie wiem, tak mi się wydaje, jakby cały czas miał wrażenie, że jego wkład w te sukcesy jest mniejszy niż on by chciał. To tak? może jest po prostu uczulony Trochę, tak. na swój pot po prostu. Znaczy, nie, znaczy chłop ewidentnie nie ma farta, bo on zaliczył osiem słupków w tym sezonie. Gdyby mu dołożyć te słupki i do, parę, poprzeczek, jeszcze, i parę tak. tam, poprzeczek do tego co strzelił, to byłby trzecim strzelcem ligi i miałby wynik lepszy niż wynik bramkowy ten, który miał, będą zawodnikiem no, Jak, zawodnik jak, jak ma klasyk, strzał, strzał słupek jest tak. strzałem niecelnym. O czym na przykład e... świeci też wie Arsenal, bo jak podliczyli liczbę słupków. tak, tak ja się skłaczę, mam linka tak. No, no, fantastyczna w ogóle informacja <grym> dla Arsenalu, nie? bo no. tam siedzieliśmy że Jezu, to ja strzeliłem w słupek <grym, <grym, Sy, Jezu, to mogliśmy mieć mistrza nie? a ja cztery razy <grym>, no, no tam rosyjski albo no. Arszawin, no to oni tam albo Walcott to tak mają po dwa na głowę no, na tłuki tego no no ale oni w sumie mają mniej niż jeden Villa w Barcelonie, to jest w ogóle dramatyczna statystyka. Znaczy ja bym się o niego bardzo nie martwił, bo... Ja się o niego nie martwię, tylko on był przyzwyczajony do tego, że jakby jeżeli sukces jakikolwiek nosiła Valencia, to on był takim guł. To było takie równoznaczne. Znaczy to myślę, że sukces Walencji to czwarte miejsce w Lidze. Ale sukces w Walencji to wija. jeśli ktokolwiek tam odpowiadał za, za, za czwarte miejsce, czy za cokolwiek, to był wija. Jeśli patrzymy na Mistrzostwo Hiszpanii, to też Villa i był jednym z głównych... No tak, ale z drugiej strony będąc w Barcelonie, y... Cały czas utrzymuje się, jest w wysokiej formie, nie łapie kontuzji, odpukać. E, właśnie pobił. W... Zobacz, zapukałeś? A żaden... Bies Bies się nie ze no właśnie. Pobił wynik raula w historii ligi, Twu, wróć, reprezentacji. Jest najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Hiszpanii jest, nie, dobrze, no, jest no, dobrze o nie mówimy, mówimy o Barcelonie no tak, tak znaczy, problemy, że... ja, ja znaczy, to i tak myślę, że po odejściu, po odejściu Eto to jest tak naprawdę najbardziej pasujący napastnik no, do, do, do stylu gry Barcelony mało, ten, ja tego no, tego zmieniłość... mało tego Eto w tym sezonie w Interze Mediolan strzelił mniej goli niż w w Barcelonie, znaczy trudno jest porównywać grę dwóch różnych systemów no, dwóch różnych klubów, no, dwóch, oczywiście, różnych, że tak, no. czy dwóch różnych trenerach e... Znaczy, znaczy, ja pewno... za to tęsknię cały czas. Ja takiego napastnika nigdy bym się no, z klubu Barcelonie, nie poznał. No trudno, trudno bardziej pasującego do Barcelony z tyłem gry. No, ale... tak, na, pewno, na pewno jest tak, że i eto i Ibrahimovic grali jednak tego wysuniętego napastnika. Tak, a Villa jednak... Parolenta się przylini, tak. linii, tak. tak, tak. Messi został tam wysunięty do przodu. Także no, znaczy to w ogóle to jest ciężko zmiana. powiedzieć kto jest wysunięty. No tak dlatego, teoretycznie. Że jak bo... się popatrzy na, na wczorajszy mecz ze Spaniolem, to Messi grał na swojej połowie hmm. y, y, y, przez większość meczu a ci, którzy grali na dziewiątce tej klasycznej, czyli tam na szpicy, to i to było tam trzech, czterech, oni po prostu przebiegali w takim tempie, że nie wiadomo było kto gra w ataku. No, no i tak Barcelona będzie grała, i tak będzie grała też w meczu z Manchesterem United, bo myślę, że takie mecze jak ten ze Spaniolem i takie te, jak te, które nadchodzą, czyli Levante Deportivo w Lidze, to będzie taki poligon do, doświadczeń przed meczem. Z... No na pewno. I tu nie będzie chodziło o wynik na pewno, bo Barcelona w środę zostanie mistrzem będzie chodziło o to, żeby, żeby przetrenować ten manewr po prostu z atakującym Meskim z głębi pola, który się zmienia na pozycjach tu wchodził Iniesta, strzelił Bramkę, mm -hmm. tu znowu no, dużo Nie, się no, działo. Taktycznie mm. świetny mecz. Jest o, tyle, jest o tyle fajnie, ja się cieszę, że przed tym finalem tak samo Manchester tak naprawdę będzie wyklarował sobie tę sytuację. tak, tak. Wyklarował sobie sytuację i, i, i to powoduje, że oba zespoły będą na mia, mają na tyle znaczy, czasu. Znaczy są na idealnie się... tym samym etapie, mają Ta. jeden punkt do Czy mistrzostwa. Ktoś z panów redaktorów oglądał starcie Arsenalu? W no ja oglądałem. Bardzo znaczy, fajny mecz. Znaczy United z Chelsea. E, tak, United z Chelsea, tak. Bardzo fajny mecz. No nie, i świetna nie, brama numer jeden. Nad no się ułożył jak nie, nie, złoto. Nie, znaczy niesamowite jest to, że tak sobie pomyślałem, jak Chicharito klęczał na środku boiska tak. i modlił się, tak, tak sobie pomyślałem, no ciekawe, czy mu Bozia pomoże. Nie? I tak chłopak wstał, pobiegł, pierwszy trzeli. kontakt z piłką i okazuje się, że warto się czasami pomodlić. No, fantastycznie rozpoczęty mecz. No, jak, znaczy zawsze to jest takie mocno deprymujące, jak drużyna pierwszy kontakt z piłką ma wtedy, no, z kiedy w tak no, terenie Kiedy wszystko tak naprawdę. Wtedy kiedy wyciągają z sieci. Pierwszy kontakt z piłką ma bramkarz, tak? tak. Wyciągając <laughs> z bramki. No tak, to, to, jest to boli, to boli. No, to mecz zasadzie... Holandia, mecz, Holandia, Niemcy, tak? Tak, finał, e, tak no mimo jeszcze był taki świata. mecz Realu Madryt z Atletico, kiedy to w 23 sekundzie. No, no, tam, było? Tam, tam, tam to w ogóle nie wiem to było z półtorej minuty tak no, może że przesadzam, ale Holendrzy bardzo długo tą piłkę klepali, Niemcy jej nie dotknęli i strzelili gola. Inna sprawa, że przegrali ten finał potem, ale <laughs> A, ale, <laughs> no tak, ale no tutaj mecz, mecz ciekawy o tyle, że jednym z najlepszych piłkarzy w tym meczu Manchesteru z Chelsea był Van der Sar, który w pierwszej połowie wybronił trzy sytuacje takie, że Chelsea nie grała, nie grała. No, ale mogła trzy no, ciekawy jestem, czy na pewno Wandersar zakończy karierę. No, myślę, że tak. Podobno na konferencji prasowej jakiś dziennikarz wstał i powiedział do Fergusona, że mówi pan, panie trenerze, o tym, że Wandersar powinien otrzeć, odejść teraz w jakby w szczycie formy. Czy zastosowałby pan także do siebie to do swoją radę? Na no, co podobno Ferguson odpowiedział krótko. Że w następnym sezonie nadal będzie trenerem. Manchesteru. Znaczy on rzucał ten Manchester tyle razy. Ile, A nie, nie więc teraz ubie... ile razy nie, nie Teraz mówi, że nie rzuca. Tak. Teraz znaczy, nie rzuca? Znaczy, teraz powiedział twardo, że, że nie odchodzi. Czytelnym sygnałem, że Wander Sar kończy karierę, było jego przejście do Fulham. Ta. No i po Fulam to w zasadzie. To było jakieś 10 lat, miał... lat temu. Ta. Po Fulam, no to już się kończy karierę, nie? Pogra się Fulam, dostanie się Bęski, drużyna jest w strefie spadkowej, nie? A tu nagle z Fulam bierze się chłopa, który jest starszy od nas wszystkich, jak tu siedzimy. Razem wziętych. No to może nie, to aż tak Ferguson. To, Fer to, Fer nie, nie. to Ferguson. To Ferguson, to Ferguson z Wandersarem w sumie są starsi od nas wszystkich. Chyba nie. Nie, nie, Nadal. to ja wiem, że nie. Nie. nie o, psy się odezwały, nie, u, nie ujawniajmy tajemnic podcastu tak jest o. nie, nie, no to znaczy e, karny dla Manchesteru po ręce no to... ewidentny powinno być 3-0 e, gdyby wczoraj Chelsea wywalczyła remis w tym meczu, to byłby wynik niesprawiedliwy Manchester był lepszy od początku do końca i, i tak naprawdę to tej drużynie należy się Mistrzostwo Anglii za cały sezon, za konsekwencje i za to, że potrafiła się podnosić po słabszych wynikach. Znaczy no, ja to Chelsea też na przykład uważam, że, że, że ten, ten, ten sezon wbrew pozorom dla Chelsea jest bardzo udany. Bo tym, no, wbrew tym, pozorom. No, no, nic nie wygrali znowu. No, nic nie wygrali znowu, ale jak sobie przypomnimy jak, jak, w jakim kryzysie była Chelsea w, po, w połowie sezonu no to jej drugie miejsce jest, ja uważam, ogromnym sukcesem. No jak przypomnisz sobie nasze podcasty z końca października, kiedy no. Chelsea miała bilans bramkowy 16-0 po I czterech kolejkach, zwycięzg, chyba, czy 6 tak 6 i później wygrywała rzędu, mecz tak. za meczem i wszyscy mówili, no, ale że potem no, łącznie były, znamy, to jest że, to jest najlepiej porażki, grająca, tak. że to jest najlepiej grająca drużyna w tej chwili na świecie w piłkę. No, no Grała to, znakomicie, fenomenalnie. No, no, tylko, y, sztuką jest to, co zrobił Guardiola w Barcelonie, że drużyna potrafiła zrobić sobie taką przewagę w pewnym momencie nad przeciwnikami jednym przeciwnikiem, że nie musi myśleć o lidze, może skupić się na pozostałych rozgrywkach. Puchar no Króla... Jest, to, jest to różnica, Puchar... to co powiedziałeś, Barcelona ma jednego przeciwnika de facto w lidze. No, to no, jest, no, jest jest to poziom więcej. bardzo wyrównany. No. no, no tak, tak. Znaczy, znaczy moim zdaniem e, takie drużyny jak Chelsea, Barcelona, Real i Manchester na przykład, to są drużyny, które mają zawsze jednego przeciwnika. Siebie. Siebie. Ich własne słabości zawsze to nie wiem, źle przepracowany, nie wiem, miesiąc przygotowawczy, jeden z kilku, tak? No. no. To może to się tak o United? O United. United. No Polski, nie no, United to jeszcze jest zaraz... ciekawy, no to był mistrz. Ja jeszcze chciałem jeszcze powiedzieć, pod... to ja zacząłem. nie, no, no, nie no, no. tyle nowy wątek, bo myślę, że to nie jest wiadomość na wątek. Ale chciałem... myślę, że To ciekawa drużyna, jest, zwłaszcza w tym sezonie, bo wszyscy tak. mówili, ale że. Ale o czym drużyna. ty mówisz? O United. United. A czy znaczy, co wszyscy mówili? Ja mówiłem, że będą mistrza. Nie, nie, no chodzi to... mi o to, że, że, że generalnie że nawet rozmawialiśmy jakiś czas temu, że to drużyna przeciętnych piłkarzy i tak dalej. Bo i jak tak to United, to wiesz. Natomiast uważam, że z ja taką wiem, pomocą, jaką ja mają. United... nie, zgadzam na nie, przeciętnych. nie, nie, nie, tak tylko nie, są przeciętni, dlatego, że nigdy, tak tylko udają. że tak. nigdy, to, to na nigdy... Nigdy, to że nikt nigdy to nie, nie, nie, chciał sprzedać, tak? I, tak. nigdy nie, nie, nie, do innego klubu. No, ale ty wierzysz w to, że Fletcher nie, no, nie, no, są, na że wiesz, Fletcher, to nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, w nie, w nie, nie, nie, nie, jest najlepszy nie, Nigdy nie, był nie, nie, United, zawsze <laughs> nie, nie, nie, był trochę No dobra, ale no, bo ja zawsze ja oceniam zawsze drużynę, y, która staje naprzeciwko drużynie, y, której jaki bicuje, po linii pomocy. Zawsze patrzę na linię, dwie rzeczy, nie interesuje mnie atak, nie interesuje mnie obrona, interesuje mnie pomoc i ławka. I y, to są rzeczy, na które zawsze zwracam uwagę, tak jak, jak wychodzę na boisko, to patrzę, jakie moi przeciwnicy mają buty. Jak mają dobre buty, to znaczy, że kiedyś grali w piłkę. No, tak w krótkim, dużym skrócie telegraficznym. Kogo Manchester United ma w pomocy, żeby zatrzymać Barcelonę w finale? Fletchera, Scolsa, Pardisunga, który zagrał świetny, najlepszy moim zdaniem jego mecz od lat w Manchesterze przeciwko Chelsea. No ale to jest Pardisung cały czas, tak? Kogo jeszcze? Gigs'a na skrzydle? No Geeks teraz bardziej w środku gra. No, no właśnie. Kogo jeszcze? Kim tam, no wiesz, no, kim tam tak. można straszyć? Wiesz, no, nie wiesz, wiem, ale no generalnie, rzecz biorąc, generalnie rzecz biorąc można powiedzieć, że Gibson? nikim nie można straszyć, a zdobywają drugi raz, znaczy kolejny raz z rzędu Mistrzostwo Anglii, i są w, po dwóch latach znowu w finale no są, Ligi Mistrzów W ciągu ostatnich czterech lat. Znaczy, ja, chyba chyba z finale. Tak, ja, tak ja, więc chyba, ja tego chyba, chyba jest, nie podważam. Uważam, Więc że to chyba jest kim straszyć. Znaczy, no. jest to. Znaczy, jako może nie, ze, jako może, może, może nie, nie wyglądają na przykład na boisku tak błyskotliwie, jak wyglądają Czawi i Niesta. A, grają, mają, mają trochę inny styl gry i grają trochę inny futbol, ale to też nie jest na zasadzie takiej, że, że wiesz, że to jest, są zawodnicy, którzy no, są skreśleni. Znaczy ja, ja absolutnie Manchesteru nigdy nie skreślam, bo to jest moim zdaniem, jeżeli chodzi o, jakbym miał oceniać ostatnie 20 lat w historii piłki nożnej, tak to dla mnie drużyną numer jeden obok Barcelony, tej Cruyffa, mówię o 20 latach i tej Rejkarda i Guardioli. Jest jedna drużyna i to jest Manchester United Sara Alexa Fergusona. Wiesz, bo to chodzi e, o to, że to ci piłkarze. Są... A nie, nie, nie tam żadne Milany, hmm, Liverpool, czy Real, Madrid galaktyczny. Ci piłkarze nie są tak błyskotliwi, jak, jak, jak pomoc Barcelony, ale to są piłkarze, którzy doprowadzili ten klub tam. Gdzie teraz ten klub jest? No to jest. Tak, wiesz, to to by... No to tyle jest... zawsze, jakaś tam, rzemiosło doprowadzone do perfekcji jest równie groźne, jak, jak sztuka jak, jak sztuka, tak jak błyskotliwy talent. Reprezentacja no. Holandii też rzadko miewała. Jakichś wielkich wirtuozów. A no, się no na przykład na Mistrzostwa Świata. No, tam też. Właśnie dzisiaj widziałem dokument po raz kolejny dokument o Mikaelu Laudrupie w Barcelonie. Taki na kanal plusie chodzi. I on tam mówi jedną rzecz. Zanim, zanim nie, jak, dopóki nie przyszedłem do Barcelony, wydawało mi się, że jak dostaję piłkę, muszę dryblować. Że to jest moja siła i że dzięki temu drużyny, w których gram, wygrywają mecze w Barcelonie zrozumiałem jedną rzecz, że szybkie podanie piłki powoduje to, że jestem nieprzewidywalny, bo dryblować mogę zawsze. I jak patrzę na grę Barcelony w tej chwili w porównaniu z grą środka pola Manchesteru, to widzę piłkarzy, którzy potrafią jedno i drugie. A jak, znaczy i, i szybko rozegrać piłkę, i dryblować. W Manchesterze przy całym szacunku dla Rajana Gigsa, który uważam, że jest jednym z największych piłkarzy, jakiego było mi dane oglądać w życiu, tak? Bo to jest wielka wielka On nie musi, bo ucieka. Został ma całej nie Teraz my... moment Przecież znaczy, znaczy, biegłem, o co chodzi? Jak go zatrzymują, no to zdziwioną czy jest przecież no, biegłem, no to i o co chodzi? Tak, tak, ale, ale mimo wszystko On 10 lat temu był w stanie Wypuścić sobie piłkę do przodu i za nią Po prostu pobiec. Teraz to jest piłkarz, który Dużo więcej myśli na boisku No i dlatego z, ma kluczowe podanie na jeden, a potem pasyste z Chelsea Znaczy są piłkarze, którzy dryblują, tak? To jest Walencja na przykład Ani no ostatnio nie grał, no ale okej. Okay. Ale jak Coś... grał, to dryblował No, Manchester no tak. jest ale... też tą drużyną, tak, która jest najważniejszym meczu i może są... sobie postawić na niego, posadzić na niego na ławce. No no right. Ale to nie są piłkarze z, tej, z, z linii pomocy, tak? którzy kreują tą grę, którzy ją ciągną do przodu. No ale będzie sobie gra gra inaczej. No, nie będę sobie na żeby grała tak jak Barcelona nie no, no To jest Pola. No Cantona, no, no, no, Beckham. No Beckham też grał na skrzydle. No na skrzydle, ale zobacz, często grał w ataku bardziej. Ten Manchester ostatni, który wygrywał na. Veron. No to nie jest. Krótko, wiesz, to, to jest jest krótko kró i... i, i kurczę, i... no. krótko, no. Beckham, ilość asyst Beckhama, czy ze skrzydła, czy ze środka. Nie, no dobrze, ale zauważ, że w środku pola, w tym Manchesterze, który na przykład wygrywał Ligę Mistrzów y, po tym finale z Bayernem, w środku pola grali Kini i Scholes, z reguły, na no akurat nie w finale. No, ale ten jakiś... to też nie jest ten Scholes, który jest teraz. Tamten nie wiem, Scholes, się, że tak, Tamten no. Scholes to miał podań otwierających w meczu 3-4, podanie otwierające. Nie nich, no nie, on nie, nie, nie no drybował. on raczej walczył, ale, ale miał podanie otwierające. No zresztą tych... United nigdy nie był jakąś szczególnie drblującą drużyną, no tam właśnie nie, to, nie to było w takich no tak, no nie, nie no, było takie... Jak... Zobacz sobie, no tak, Zab... no miał... przepraszam, zobacz Lisharpa, zobacz Kantone, y... zobacz przypomnij sobie jak grał Lisharp, jak mijał no, dobrze, jednego... No dobrze, ale już nie cofajmy się tak do no, historii, tylko no, zobacz, ostatnie mówimy, tam bo... wiesz, parę no, lat, no, no parę ostatnie lat. dziesięć, no dobra, no weźmy no, ostatnie szarp, dziesięć. No, no dobra, no ten Lisharp skończył tam 13 lat temu grać w... No, no, <laughs> Kantona też już raczej... No dobra, nie, ale... No wiesz, chodzi mi o to, że jak się patrzy, po prostu to jest inny gry. Więc takie ocenianie tych zawodników jest takie trochę że To jest naj... bardzo subiektywna ocena, bo to jest moja ocena. No, ja, tak, mówię, tak. ja nie oceniam drużyny po sile obrony. Uważam, że akurat Manchester obronę ma bardzo spójną, silną no, rewelacyjną i... Rewelacyjną ma obronę. Ja uważam, e, że to jest do... najlepsza para stoperów na świecie. To jest, do, to bo... jest teraz tak, pod tym względem z Wandersarem jeszcze Znaczy, gorsze są boki, zdecydowanie. Tak, dobra, e, Doskonały atak. Natomiast ja zawsze patrzę, to są nie wiem, moje takie schorzenie umysłowe. Patrzę na, na linię pomocy i na ławkę. Jak zobaczyłem w meczu o Puchar Króla przeciwko Realowi Madryt, ławkę Barcelony i ra, ławkę Realu Madryt, to pomyślałem sobie niedobrze. Bo wiedziałem, że w, Barce bo w Barcelonie nie miał kto odwrócić losu w meczu. Absolutnie. Jeżeli coś pójdzie nie pomyśli e, trenera. W Realu Adebayor, Benzema, w każdej chwili, tak. I szeta de i rzeczywiście gra bardzo się uprościła, zmieniła się, no ale zmieniła się tak, jak chciał to zrobić trener. W Barcelonie nie było nikogo. Nie ja wiem, tylko przy, przy meczach w ogóle yy, ligi no, pomiędzy ligą hiszpańską a angielską, no to jednak pamiętajmy, Anglicy może to się trochę zmieniło, ale i trochę odbiegli od tego słynnego schematu kick and run, ale nadal, to gdzieś tam. Nie, no United, jest różnica, nie, tak, inaczej się gra w ich hispańskiej, inaczej w że, że, że United no. tak naprawdę nadal jest taką dość, dość angielską drużyną, jeżeli chodzi o sposób gry no czy ja nie jest podoba. Aż tak jest... proste jak, jak kiedyś, kiedyś tak, tak, bo to jest tak, no, ale mimo, do przodu i, i tam mimo trzeba wszystko, wszystko zachowuje, zachowuje ten swój charakter. No Wimbledon no. to nie jest. No nie, jest to Wimbledon, dobra, <laughs> nie no, Nie, no wystarczy popatrzeć na kilka akcji Manchesteru United w tym sezonie, kiedy, nie wiem, we dwóch, we trzech e, piłkarze Manchesteru potrafili rozmontować całą obronę drużyny przeciwnej, wyprowadzając kontrę spod swojego pola karnego. No i. Runej jest w życiowej formie w tej chwili po raz kolejny yy, no, w jeśli mówisz o ławce to na pewno jest tak, że jednak w Barcelonie może nie w meczach ligowych ze słabszymi przeciwnikami ale gdyby w tym kluczowym meczu w finale nagle wypadło dwóch, trzech ludzi to dla to Barcelony kto, to jest tragedia to nie ma kto grać Manchester ma tak wyrównany skład, może no. nie, że tam czasami wymiana trzech, czterech ogniw Zresztą podobno se, w, tym sezonie, w tym sezonie żadna drużyna angielska nie miała tylu piłkarzy na boisku, co, co United. Znaczy, w ogóle ławka Barcelony to jest, umówmy się, 18 ludzi. W ogóle kadra w tej chwili. Ławka 18, ładnie, Nie, nie by tak źle. Nie nie, nie, nie, nie, nie, nie, kadra, tak. I, I to jest to, co. Byłby powód była... do małej radości. Wiesz, i. To, że Barcelona z tak Siedziąby krótką, z tak krótką kadrą. Widział. nie widział Z tak krótką kadrą na początku maja Barcelona wygrywa Ligę Hiszpańską, to jest. No mówmy się, znaczy, ja mam jeden pomysł. To jest wina tylko i wyłącznie pana Mourinho, który przegrał, masę spotkań z drużynami zniknąć. No tak, tak, no tak. Bo lepszy trener nie, nie pozwoliłby sobie na to. No. A jest paru lepszych. No jestem bardzo ciekawy tego, tego, tego, tego finału, zwłaszcza, że dwa lata temu grali ze sobą i jestem bardzo ciekawy, jak Ferguson do tego podejdzie. Ale to porozmawiamy do też po finale, na który bardzo, bardzo proszę trzymać kciuki. To. Jutro o 10 rano losowanie startuje w losowaniu. <laughs> po bilety na ten mecz. Kupiłem już bilet do Londynu na samolot. Jeżeli masz takie szczęście jak ja, to możesz spać spokojnie. Ja często wygrywam losowanie. On, widzisz, ja nigdy. <laughs> no Wylosowałem przecież bilet na Puchar Króla. Także teraz prawem serii wylosuję na Ligę Mistrzów. Jestem tego więcej niż pewien. Mistrzów. Mistrzów. Na szczęście nie będziesz musiał losować biletów na mecz Polska-Francja, bo nie wiem, czy wiecie, jakie ceny biletów. Na, na szczęście Polska, na, na szczęście Prawdopod będziemy tam w pracy prawdopodobnie. Prawdopodobnie, prawdopodobnie natomiast... Y <laughs> Nie mów hop. Znaczy, nie mówię hop, bo jeszcze nie widzę Nie wiem, czy to już czas, żeby przejść płynnie do tak, tego tak, tematu. Tak, czas, czy jeszcze to czas powiem. w Polski. No, no to, no, to tak. To, to właśnie, no tak, bo chciałem no, powiedzieć to jest właśnie, że, że prezes, prezes Lato znalazł doskonałą metodę na walkę z chuligaństwem. No. powiedział, że dosyć tego bałaganu bo to się ten bałagan robi właśnie od tego że bilety są za tanie, więc będą kosztowały wzdłuż trybun znaczy na tych wzdłuż tych trybunach, wzdłuż boiska 240 zł, to wtedy całe rodziny przyjdą Jasne. A, o. czyli ty siaka za rodzinę płacisz i idziesz na męż, nie? No i idęs, nie? No. Znaczy, cenzus majątkowy jest dość skutecznym cenzusem, no to nie, nie ulega wątpliwości. No. Czym no. co? Żeby stadion był pustych tak. głównie w Polsce w tej no, no, chwili. w tej chwili w Polsce byłby pusty, więc byłby... Pusty stadion tak, tak, Byłby nie no. to jest, z, z, znaczy, będzie. bo będzie. Dlatego, no, tak, że ten mecz się odbędzie. No. wyobraź sobie, że idziesz z żoną i z dwojgiem, z, dwu, z dwoma synami, którzy mają po lat 12 i płacisz 1000 zł tak. za mecz. Za 90 minut rozrywki. E, no, no, Wolałbym polecieć do Tajlandii. Nie, no, no to, jest, to jest, wiesz, no, to nie dobrze. To, to jest klasyczny przykład. To jest taki właśnie dobrze nam znane myślenie sprzed lat, 20 i więcej. Kiedy wychodzono z założenia, że jeżeli coś ma przynosić problem jakikolwiek najmniejszy, to lepiej tego w ogóle nie robić. Albo jeżeli z czymś mamy Do problem, py... to zamknijmy i nie będzie problemu. Py... No właśnie, to jest bardzo dobry, bardzo dobrze ujęte, bo yy, właśnie zamknijmy i nie będzie problemu. Stadiony, no. na przykład, teraz no, właśnie zamknęliśmy. i tak, nie, nie ma problemu. No. Znaczy, nieważne, po, zbudowaliśmy je. Po coś? Prawdopodobnie po to, żeby no. ludzie tam przechodzili. Są? Nie, nie, nie. Chodzi o to, że są, wyglądają, jest ładnie, jest sukces. A tak to przyjdą i zniszczą. no. no. O ale wiecie kto niszczy no też się dowiedziałem to... kto niszczy? Żydzi no ten na pewno <laughs> <laughs> ale przede wszystkim wszystkiemu winne są te cholerne pikniki A, to oni. bo to oni kupują bilety zastraszają te wszystkie organizacje kibicowskie i demolują stadiony znaczy, to jest... ja mam powiedział ja tak. wiceprezes Lecha a na przykład, na przykład hmm. minister sportu, Giersz niejaki, z którym się generalnie na co dzień w ogóle nie zgadzam, ani trochę raczej, powiedział dzisiaj jedną ciekawą rzecz, że po tym jak zobaczył, że kibice tak zwani Legii Warszawa w postaci jednej dali w mordę piłkarzowi, a później Co za, co za barokowa W <tłuch> Warszawa w postaci jest, nie nie nie no. chodzi, ch chodzi o to, że piłkarze Legii Oddali puchar kibicom no. Później pił co? Ci, piłkarze Łącznie z piłkarzem który dostał w ryj Od tych kibiców, oddali Staruchowiczowi, czyli temu, który Dał nie, no mordę. kibicą, nie tylko jemu No ale to on ten puchar dostał do ręki To on jest twarzą tego Kibicowskiego pseudo Gównianego projektu dostał ten puchar do ręki i świętował. No i Giersz powiedział, że w zasadzie y, zastanowił się nad tym, że nie powinien wręczać ludziom, którzy nie szanują sami siebie, czyli piłkarzom Legii, którzy oddali ten puchar komu, kto ich bije, nie powinien wręczać medali za puchar nie, nie, nie. polski. To ja jest, się absolutnie, akurat jest... z tą wypowiedzią zgadzam. Nie, nie. Oni wygrali swój puchar polski i to, to, co z nim zrobią, to jest ich sprawa. No nie, nie, no nie, nie. nie. No, jak no, to nie, przesady. No, no, no, no, no, no, no, to, co ja zrobię ze swoim medalem, który sam wygrałem, to jest moja sprawa. Trochę szacunku. Dam ja, ci w mordę, a ty mi za to oddasz wszystkie pieniądze. To ale jest rabunek. Znaczy, poczekajcie, zacznijmy od tego, że ja chciałbym zacząć od samego, bo tu jest tyle skandali, że chciałbym... Nie, skandali, to, to, nie ma pierwszy to jest skandal... logiczna cała, Ale nie, poczekaj, pierwszy skandal... No, ten, no oczywiście, natomiast... Pierwszy, pierwszy skandal jest taki, że ten mecz w ogóle odbył się na stadionie Bydgoszczy. w Bydgoszczy, który jest kompletnie do tego by był nieprzygotowany, żeby tam tego typu mecz się odbył. To jest pierwszy typu To mi, to mi przypomina przedstawienie widzenia, na, ta, ta, ta. na którym byliśmy. To by... By, taki, by... Dlaczego Taki. dlaczego, Bydgoszczy na pewno głosował na prezesach laty i zostało obiecane, To jest w ogóle też ciekawa historia, bo Bydgoszcz tak naprawdę w ogóle medialnie, jeżeli chodzi o telewizję, takie że czy funkcjonuje fenomenalnie na, na, na mawie Dobra, polskiej. widziałeś rok, rok temu, jak to latały w Bydgoszczu? No tak, widziałeś? no właśnie. I to tam właśnie Uważasz, znowu, że coś tam? się zmieniło na tym stadionie? No, nie, Od no właśnie do tego nic. się dziwię, kto. Policja dlaczego, nie dlaczego zezwoliła nie na organizację meczu na tym stadionie. Ale wiecie, wiecie co powiedziała pani wojewodzina województwa kujawsko-pomorskiego? Jak ją zapytali, dlaczego zgodziła się na, y, na, ten, Rob, na ten były nie powiedziała, że chciała rozsławić imię województwa no to rozsławiło no. <grysınız> udało się nie, no, no, ona, no no no w tak, była mowa z tydzień co najmniej Pana nie no, mowa, ale, chodzi, ale chodzi, o, w... chodzi o to że policja nie dopuściła tego stadionu a mimo wszystko zgodzono się na ten, na, na ten. znaczy policja odradzała no to jest, to jest znaczy, ciekawszą ty, ty, ty, rzeczą to... dla mnie jest to, bo, bo znaczy nie, tak. mnie to, mnie to no. jeszcze rozbroiło tylko po tym już wszystkim, bo oczywiście PZPN jak zwykle jest niewinny, tak? Znaczy, bie, za, bie, bie za zamieszki się. zawsze odpowiada organizator. Zawsze. No tak, no tylko że tak. to PZPN by znak. No tak, tak, ale chodzi mi o to, że a, a na samym końcu PZPN jeszcze twierdzi, że to w ogóle no, zamieszki były, ale oczywiście policja się nie sprawdziła i. Znaczy policja jak... się sprawdziła? Policja się sprawdziła bardzo, bo policja zrobiła bardzo dwie, trzy mądre rzeczy. Przede, nie wszystkim. Klać, przede, wszystkim. Przede, przede wszystkim poszła na układ z kolegą Staruchowiczem, dała mu bilet, tak? E, co jest, jest, e, oficjalne pismo. jest oficjalne pismo, dostał bilet, nie wiem co kolega Staruchowicz za to e, zrobił, prawdopodobnie poszli na układ pod tytułem nie lejemy się z policją, tak? my was nie lejemy ja myślę, że... nie, wiem, nie wiem co zrobić ja... ja zostawiam to w kwestii domysłów ale jest kodeks kibica który każdy normalny szanujący się polski chuligan zna nie rozmawiamy z policją, punkt numer jeden za to kibiców Polonii kibice Legii wyzywają od konfidentów i tak dalej tylko że ja nie znam żadnego kibica Polonii Warszawa, żadnego konfidenta który by z tą policją rozmawiał Natomiast. Ja natomiast, mam natomiast, wrażenie, że natomiast... ty wchodzisz w jakieś bardzo mętne. Tutaj... O, owszem, ja wchodzę w mętne, no, dlatego że mam to głęboko pod skórą. To, że ktoś, kto dowodzi kibicami legi Warszawa i oni na swoich, na swoich tych wszystkich dziwnych forach teraz piszą, że haha, ha, to teraz pograliśmy im na nosie, bo nie dość, że, nie dość, że ich brzydko się nie będę wyrażał, walimy na co dzień, tak? To teraz jeszcze dostaliśmy od nich bilet i kolega, który nami dowodzi, za, za ich pozwoleniem wszedł na jest, stadion. Niestety to jest na szczęście, to jest, znaczy przegieli mówiąc krótko i to znaczy wszyscy. gwałtownie i i, I, to i, się, i drudzy. To się musi skończyć, bo tutaj ja... Znaczy, też powiedział, nie wiem, czy nie który z ministrów górnolotnie, że ucierpiał autorytet państwa. No i ucierpiał. To jest Bo, no, nie Zwłaszcza, można że, że, że byli obserwatorzy UEFA. Szczególnie, że decyzja... Nie, nie było na się było. Okazało, że Szczególnie, było. Że, że decyzja końcowa po tym, co się tam wydarzyło była tak samo skandaliczna jak y, ta cała współpraca kibiców Legii, Policji i całej reszty ze sobą w y, mówię o normalnych kibicach Legii Warszawa, znaczy, których to jest, znamy, tak? To, panie Erneście, bo to wrócę do tego, co ty powiedziałeś, że to, że to jest sprawa zawodników, co robią z Pucharem, który zdobyli. Ja powiem tak, ja zobaczyłem... To jest Polski, Ja zobaczyłem skrót tego, co się działo w czasie tego meczu i po prostu Czy mi wszystkie... Pomyt. No tak, mi wszystkie włosy dęba stanęły, jak zobaczyłem... No to nie to dużo. Pierwsze. <laughs> tak, nie dużo. <laughs> jak, zobaczyłem, jak zobaczyłem tą bandę po prostu kibiców, boli, która wdziera się na boisku, wstaje za bramką Kotorowskiego. Zresztą podobno go jeden uderzył. Jakie to jest jeszcze w momencie, kiedy jest wykonywany ostatni rzut karny? No tak, Jakie to, to, to są jest, warunki do odbywania meczu? Sędzia powinien nie, no, się ten, nie dopuścić nie, no, w, ale to, w ogóle do, nie, ok, nie, już nie, do nie podlega Poczekaj, następna sprawa. Potem, potem ta banda baranów wbiega na boisko i zaczyna rozbierać piłkarzy ze wszystkiego, co mają na sobie. I jak akurat ten... jest praktyką normalną, nie wiem, wam no się może, to, się, to, się, to się To się akurat dzieje, więc to nie jest. To się zdaje. Nie, zdarzy, ale rzecz, nie no. wyglądało to, żeby ci piłkarze. To, że się kibice czeszą z piłkarzami, no to, no to wiesz. W większości krajów europejskich, cywilizowanych zostało to jednak wyeliminowane. Ale my nie jesteśmy jeszcze krajem cywilizowanym. No, ale chcemy być. Znaczy, o to chodzi. Ale poczekaj, że, że skończę. Chodzi na... o to, że dopóki oni rozbierają swoich piłkarzy, to pół bieda, zawsze przy okazji dadzą w mordę piłkarzowi, który przeciwnej czasem dostanie po prostu. To to robić Prawda? Mm -hmm. Pamiętamy, co działo się wcześniej, a na koniec widzimy piłkarzy, który to z piłkarzy Mondrala, jakiś z Legii opowiadał, że on w ogóle nie ma nic do kibiców i że zachowywali się tak, jak się powinni zachować. A to nie wiem. Rzadko słucham piłkarzy Legii. Co piłkarz z Legii mają mówić? Po tym, jak dostał i który gra w tym klubie, jest jednym z nielicznych Polaków i gra jako jeden, najdłuższy staż chyba oprócz Kiełbowicza w tej chwili z Polaków w tej drużynie, dostaje w w mordę, no to co oni mają to mówić? Nie oni jest, są zastraszeni to, regularnie. Dokładnie, no. to nie jest panie Arneście tak, że piłkarze robią z pucharem, który zdobyli to, co chcą zrobić, tylko to jest, to jest tak, że oni są po prostu w mafijny sposób zastraszeni. I robią to, co każą im kibole. To nie jest wiem. głęboka różnica. Nie, no, Natomiast każą nawet nie to, co każą. No, ja mam wrażenie, że oni się trochę boją, po prostu. No, I dlatego no, robią, no, robią no, to, co każą. to, tak co każą. No, no, myślę, każą. Po, po, meczu, po meczu z koroną I to, i to nie, tylko, nie tylko kibole Legii, bo to samo było W z, górniku zabrze. Z, z zawodnikami Lecha, którzy po meczu podbiegali i razem z kibicami. Kibicami, z kibolami śpiewali tam, że legia jest kurwą i tego typu rzeczy. No, come on. No, no, z... Znaczy, no to, to jest akurat standard na tego typu meczach, więc no, ale tutaj no wiesz, no to, to nie ale to jest, to jest ten, ten, ten sam standard, co z A Nie wiem, czy no. tak przy okazji, kto, bo tam w pewnym momencie, jak kibice legi wbiegli na tą murawę. To część z nich oczywiście próbowała bieżni, bo tam w stadionie jest bieżnia. Pobiegać Prze... na 400 metrów na czas. Pobiegać na 400 metrów, <laughs> gdyż po drugiej stronie, po tych 400 metrach byli kibice Lecha. I oni tam chcieli I oni bardzo, też i oni chcieli bardzo do, do nich pobiec i tam się przebijali. I nagle wyskoczył niepozorny, chudy, rozebrany do majtek człowiek, który zaczął ich zawracać. I ja później się temu przyjrzałem, to był niejaki piłkarz Kucharczyk, yy, który tam w majczkach No, Jeżeli był rozebrany wy, wybiegł... do majtek, to musiał być piłkarz. <laughs> tam, tam, no ale wiesz, to piłkarz Kucharczyk to jest młody człowiek i nie spodziewałem się po nim, że on tak odważnie tam ruszy. No i tamtą ro, ro, rozpędzoną bandę zaczął zaganiać z powrotem. To znaczy, jak, jak to mówią jak, młody, to głupi. Natomiast, wie, natomiast, <laughs> natomiast pomysł, który się nałożył na to, co się wydarzyło pod tytułem zamknięcie stadionów najbardziej bezpiecznych w Polsce, tak, czyli tych dwóch. Ale no, wiadomo, że to nie chodzi o... o znaczy, ale... Oczywiście, że wiadomo. To, no, ale powodem dlaczego... no, zamknięcia stadionów sam... nie jest to, że są niebezpieczne. Dokładnie. No dokładnie. No, szczególnie, że uwaga... E... Policja wydaje pismo, wydaje pozwolenie na rozegranie meczu Lecha Poznań piątkowego. Znaczy nie, nie wydaje. Wydaje w środę. W czwartek to anuluje, a w piątek zezwala na rozegranie meczu yy, na tym stadionie Party. warty Poznań i ten duwego. stadion już na mecz warty Poznań jest, jest już miejscem bezpiecznym. Nie, no to jest, to jest, to jest to decyzja jest, polityczna. to, znaczy, to, to jest, jest prowokacja no, no, w stosunku no, no. Do, do normalnych mizeń. Tak, no. Nie, zaraz, no, ja nie, normalny nie, to, nie, nie, nie, To, nie, to jest, jest prowokacja nie, nie, nie, się na miejscu człowieka, na ma kupiony karnet na no i, I, co? i co? I czy dostanie zwrot? Ale nie dostanie. Ludzie, nie dostanie. To podejmowali, no właśnie. Decyzje, ale, ale ludzie, no, ale którzy podejmowali decyzję o tym, żeby ten, ten mecz się od, przy zamkniętych trybunach, nie myśleli o tym kibicu, który ma Czarnkan, tylko myśleli o tym, że idą wybory i jest świetny moment no, to na to, że że my, to żeby, żeby się pokazać, żeby się pokazać, że, że, że my no, działamy nie, nie intensywnie, szybko i tak znaczy, dalej, to i To są dwie sprawy. Dlatego, że na. Jak, że jesteśmy że zdecydowani walczyć jak jest, walczyć, nie, jak jest, jak jest, taki, jest taki dobra kolejka bierdoły. to na Lechu i na Legii w jednym tygodniu może siedzieć 60 tysięcy ludzi Ale o czym rozmawiamy? Z tych 60 tysięcy ludzi tam nie wiem jest 300 osób które wbiegły na murawę nie wiem niech ich będzie 400 ale ja myślę że ty błądzisz gdyż gdyż to nie chodzi o to karać trzeba tych którzy, nie, tych, którzy prze... łamią prawo a nie wszystkich karać trzeba klub nie tak. karać trzeba, tych, nie, którzy łamią nie, prawo nie, nie, nie, nie, nie. nie. Jeżeli, PZP, nie PZP, jeżeli PZP nie. zorganizował mecz panie, nie, to z tego stadionu panie, zawiszy panie, nie powinny wypuścić ani jednego człowieka który wbiegł na murawę panie ani jednego dać im wszystkim zakazy stadionowe dożywotnie albo kary nie, No oni dostaną, bo są Tak. jedyną metodą jedyną metodą na to, żeby tą sytuację opanować jest metoda następująca Każde tego typu wydarzenie powinno powodować dotkliwe kary finansowe i zamykanie stadionów dla klubów, którego kibice tak dymią. I ale, tyle Ale tak, ci kibice bo ady, na ady, swoich stadionach ale, nie dymią to nie ma znaczenia Chodzi o to, dynia. że tylko wtedy tylko wtedy Zarządy tych klubów Zostaną zmuszone do innego postępowania Wobec tych kiboli Do niebratania się z nimi Do zapobiegania ale to nie tego w w wina klubu To jest wina organizatora tej, tego Jeżeli chce prezes, prezes, prezes, prezes Lecha i policji, nie to ty mówisz, ja mówię o przyczynach, a ty mówisz o, wiesz, o tym przyczyną jest bezmózg, który no. panuje wśród kibiców obu no, drużyn, no, ale nie bezmusk. Bezmusk panu, bez panuje wobec wśród kibiców każdej drużyny na świecie. Owszem, no. Problem polega na tym, na ile y, kluby są w stanie opanować tych bezmózgów. Ile ty widziałeś bezmózgów, na ma Legii Warszawa. Ma ale to ma znaczenia ma, ma... w tym Każdy momencie. z zespołów mają kluby angielskie, każdy ma kibiców bezmózgów. Ale to nie, bo to jest to samo. Tylko w nie, normalnych nie, klubach nie. nikt się z nimi nie brata. Przepraszam cię. W A kibice angielscy? Potulne baranki u siebie wyjeżdżają do Francji, szumią, tak? Ale... I tam się ich wyłapuje, no wtedy, kiedy szumią i policja francuska w porozumieniu z policją angielską daje im zakazy ale do szkłopnie jesteśmy... przenoszone do Anglii. My jesteśmy na innym etapie niż Dokładnie. Anglia w tej chwili, jeśli chodzi o walkę ale, z kibicami. Ale sam system powinien działać w ten sposób. Ale Jeżeli słuchaj, ktoś siedzi w u siebie... Pierwszą Musi, rzeczą jest zmusić kluby dokładnie, pierwszą Bez rzeczą tego... jest zmusić kluby do tego, żeby zaczęły walczyć z kibolstwem. Można to zrobić tylko w ten sposób. Dotkliwe kary finansowe i zamykanie stadionu. Znaczy, nie ma innej drogi. Znaczy, przede wszystkim stadionu, to jest żadnego znaczy, zamykania stadionu. Nie. Słuchajcie, jest sprawa, sprawa jest, jest banalnie prosta. Kwestia jest tego, mamy monitoring na każdym meczu. Ważna jest nieuchronność kary przede wszystkim. i teraz jest, jeżeli ci kibice, którzy biegli na tym, na murawę i Powinni tam zostać. Nawet nie o to chodzi. Jeżeli nawet potem będą. Jeżeli nawet <śmiech> potem, powinni potem, potem będą wywodzić. zidentyfikowani, jeżeli dostaną kary, mus, to znaczy tak, muszą dostać kary i te kary muszą być Jakie wykonane. Kary? Zakazu stadionowego. A kto, i kto kary te kary, kto te kary za, za zakazu stadionowego ma im wyznaczyć i kto będzie to jest. teraz PZP, nie, ale, nie, nie, nie, poczekaj, nie, nie, ale nie, ale z... jeżeli, mamy jeżeli, i teraz nie, nie I sprawa jest banalnie prosta. Jeżeli klub, sam klub łamie zakaz stadionowy. To kto powinien jest karany. Tak, powinien, to klub jest ukarany. No i właśnie został ukarany klub, które złamały. Ale nie zamknięciem przed Jakie Natomiast karą finansową? Raz dwa by to ich ustawiło, jeżeli byli lat od 20 ale nie ma podstawy jaką masz podstawę prawną do kary finansowej. Powtarzam moje pytanie: kto powinien tego typu zakazy stadionowe wyznaczać i kto powinien nie egzekwować? A kto teraz to robi? Państwo powinny to robić sądy. Nie, oczywiście, że tak. W Anglii nie robi tego nie, ale ma, nie ma w polskim prawie, jeśli dobrze się orientuje... To kluby to najgorsze. Jest to może być. jest może pod... być, zakaz stadionowy. Jest, ale jest możliwość wprowadzona, że klub może... Ale może, przepraszam, nawet no dla bez sensu. No właśnie jak pokazuje współpracę zakaz z, zakaz z klubowy, jest tylko Kluby, jest tak, że kluby skorzystały chyba, nie wiem, dwadzieścia kilka osób. Ma zakaz stadionowy, który został e, wyznaczony przez kluby. Wszystkie w jednym klubie, właśnie dobrze pamiętam. W Łodzi. Także tak to działa. W Anglii jest biała kreska z napisem 5 tysięcy funtów ona i ona jest egzekwowana przez państwo, no przez klub. Dobrze, ale posłuchaj, państwo nakazem sądowniczym każdego, I, ile się orientuje każdego państwa ty... w postaci policji na stadionie nie ma. Tak? Ale nie musi być. Jest steward, który się tym zajmuje. Ten ale obywatel ale, ale, policja, nie rozumie, że to nie, jest nie będzie działać dopóki, dopóki kluby będą współpracować z bandyterką, dopóty państwo nic nie poradzi. Bo będzie tak, jak to wygląda w tej chwili. Państwo może w końcu, Weź, w momencie... Weźmy, weźmy przypadki, meczu tego, który był w Bydgoszczy. Organizatorem jest PZPN, Ochrania to policja. To jest Państwo znaczy, policja. Nie, nie, nie. To policja, policja nie ochrania. Policja nie ochrania, Ochronia firma. Policja ochrania firma, która może wkroczyć tak. dopiero w momencie, jak są okay. zamieszki, na podstawie Dobrze. pisemnego O tym mówię. No, tak. polecenia. No, no, tak. okay. no Chyba, że wprowadziła wcześniej jednego z drugim Natomiast obywateli. Zarządy klubów tu? powinny kontrolować pił... zorganizowane grupy kibiców, które na dany mecz z tego klubu jadą, bo oni doskonale wiedzą, kto jedzie. I teraz. Jeżeli ja słyszę, że właśnie wiceprezes Lecha opowiada bzdury na temat tego, że to nie ludzie z wiary Lecha dymią i wyrywają krzesełka, tylko jacyś bliżej nie zidentyfikowani, jakieś pikniki, jacyś ludzie, których oni w ogóle nie znają, którzy nie wiadomo skąd się pojawili, ubrani, to jest, to jest na tym poziomie, poziomie stwierdzenie, jak to, że kibole mówią, że pozakładali kominiarki, bo im zimno było. No, sorry, to jest tak, dopóki. Pierwszą podstawową rzeczą jest to, żeby kluby zaczęły współpracować z policją, żeby kluby zaczęły tępić bandyterkę, a nie ją po prostu wspierać. I dopóki tego nie będzie, to nic się nie uda. A to się nie uda, w, w, dopóki po prostu kluby nie zostaną tego zmuszone. A mogą być zmuszone poprzez kary finansowe i zamykanie stadionów. Sorry. Zamykanie stadionów znaczy nie, nie jest, nie rozwiązanie. nie jest dobrym rozwiązaniem. dlatego że natomiast... 99% kibiców cierpi na ale... tym, co, co robi reszta. Ale się, Dlaczego się wypowiadasz na 99% kibiców? Dlatego, że ja jestem takim kibicem. To ty, bo ja idę na stadion To nie 99%, Ja nigdy nikogo na stadionie w życiu. Dobra, oprócz dwóch skinheadów, których uderzyłem. Nigdy no. oprócz... No. No. O, no. oprócz tego. Oprócz tego. No. Ja, nigdy nie o, akurat, o czym by rozmawiał. Ja akurat rozmawia... piknik. Ja no. Akurat no. Rozmawiałem... Jestem agresywny piknik, Ja tu. akurat ja. rozmawiałem z kibicami, którzy mają karnet. Rozmawiałem z kibicem, który ma karnet na Legii, który ma karnet na Lecha. I oni powiedzieli, ponieważ on chciałby chodzić na mecze i chciałby zabrać na mecz na przykład żonę. I on jest gotów. Powiedział, że jeżeli mamy serię zamknięty na mecz, dwa, pięć i dzięki temu ma się pomoże. coś zmienić, tak to on jest gotów te pięć meczów na swój karnet odpuścić. Więc to nie jest tak, że wszyscy nagle się wypowiadają w imieniu tych biednych kibiców, co to, to mają karnety i są bardzo poszkodowani. Nie, nie, nie, nie, to nie jest nie. nie, nie. Chodzi, argument o to chodzi, chodzi o to, ja jestem na przykład dlatego przeciwnikiem za, yy, yy, zamykania stadionów, ponieważ znaczy ja jestem przeciwnikiem, te, ta, decyzja, ta, decyzja, ta decyzja, która teraz, teraz, teraz zapadła, ona nic nie wnosi. Nic ona jest absolutnie Ale nic, jest nie czysto populistyczne czysto czysto populistyczne zagranie, nic nie, nic nie wnosi to znaczy tak, e, kibice tego, nadal, ci, ci, ci, ci wszystkich ci, Tak, ci, ci, którzy ci, którzy okay, znaczy... nadal są na wolności i Ale to jest zupełnie inna sprawa, ta decyzja, no, to, ta decyzja to jest dokładnie taka sama decyzja jak kastrofanie pedofilów to jest po prostu decyzja premiera, który jak wiadomo ma czasami krótki ląd i podejmuje tego typu decyzje jasne, nawet nie czasami, przepraszam Cię, jest wykształcenia historykiem, historykiem. Powinien wiedzieć, czym czy, czy, czy, czy, się takie czy, rzeczy kończą, tak jeżeli to ludziom jest... zawiera się igrzyska. E... No, nie, to, ale to poczekaj. Raz. To nie jest tak, że dwa, wiem, dwa, to jest... Dwa jest kibicem. Tak, chodzi na stadion. Lechia była, miała być trzecim stadionem, który miał być zamknięty. E... Znaczy, dla mnie to jest... Strzał w oba kolana naraz, ta decyzja. Problem, I, problem, I politycznie, ale... jeżeli chodzi nie, o kibiców? politycznie na pewno nie, bo to, co kibice krzyczą, tak. że, że tam obalą, że od Tuska, no niestety kibiców jest za mało. Znaczy Jakbyś byś tak, jak wyszedł, tak... jak wyszedł na ulicę Kibali, i teraz się to... zapytał i zapytał się... No nie, przepraszam Cię. Ta decyzja mnie dotyka osobiście. Mimo tego, że nie dotyka mnie jako kibica Polonii, tak dotyka mnie jako kibica. Ja, ja solidarnie jestem w stanie... Yy, z razem z kibicami, nie wiem, Legi czy Lecha, chociaż z jest, różnymi... jest pytanie tylko, na kogo byś głosował, jak nie na Tuska? I no czy jak jest to jakikolwiek... Czy to jest jakikolwiek rząd, który będąc u władzy... Y... Słyszeliście, co powiedział y, zł zł złotousty prezes? No właśnie mówię o, Be o tym. No. Złotousty pre tak, ale ty... prezes powiedział, że ta władza wykazuje się jakimiś dziwnymi ruchami, że zamyka stadiony tylko dlatego, że publiczność na tych stadionach <śmiech> <śmiech> nie wykazuje się zbyt dużą sympatią dla władzy. No, dla władzy, tak. No znaczy, trudno, żeby się wykazywała, no jeżeli w jednej kolejce za, wiesz, bo to jest to jest niedużo, tak? 60 tysięcy ludzi, którzy nagle przyjdą na trybuny. Ale oprócz tego, nie wiem jaka jest oglądalność kolejki polskiej ekstraklasy. No nie, ale e... ja, nie, ja nie wierzę ale w to, że... Jeżeli mnie to irytuje, to jestem w stanie uwierzyć w to, że irytuje to jeszcze, nie wiem, 100 tysięcy innych osób w Polsce. Ale to nie będzie miało wpływu na nie wybory. Nie wierzę w to, znaczy, że, że ja... można przegrać wybory przez zamknięcie stadionu. Nie, nie, nie, nie, to na pewno e, nie. Natomiast znaczy... To generalnie... tylko może pomóc wygrać je tak naprawdę, Chyba bo to jest, jest, tak, tak, ja mam to jest... To jest ruch, który bardzo wielu ludziom się kojarzy, z coś się dzieje, no ale, no, ale pamiętaj, się że, roku, wow. pamię, pamiętaj, że żyjemy w demokracji. Tutaj każdy głos jest wart jeden dokładnie, nieważne, kim jesteś. więc. Właśnie wiesz, no tak jak patrzę na kolejkę w Polsce, 100 tysięcy ludzi około idzie na, na trybuny, a 3 miliony ogląda to przed telewizorami mimo wszystko, dlatego, że tych, nie ma co oglądać. Co, z tych, którzy są przed telewizorami, to mało obchodzi, czy ktoś jest na trybunach, czy nie. No nie, ja no, nie Weź pod uwagę, że trzeba za to zapłacić, więc prawdopodobnie Cię to obchodzi. Za co zapłacić? Za to, zapłacić. Za, za to żeby obejrzeć Ligę Polską. No ale oglądasz mecz bez trybun, tak, bez publiczności, tak samo jak z publicznością. E, tak, to, ale oglądasz tak samo, wiadomo, że jesteś zainteresowany, ale polityce, bo płacisz. Jeżeli się płacisz, tak nie przenosi że, że sobie policzy że tu 100 tysięcy, tutaj to, nie, oczywiście, ono, to że to 100 000 nie. Głosy, oczywiście że nie, bo nie 100 tysięcy, bo, ja, bo ja, na przykład, ja na przykład jestem daleki od unoszenia się na fali popularności jednej, czy drugiej, czy, in, czy innej partii, natomiast tego typu akcje mnie osobiście dotyczą. I ja empatycznie mogę, mogę się empa z pełną empatią podejść do kibica Legii Warszawa w tej chwili i powiedzieć mu bardzo jest mi przykro, że ci na tak, tym nie stanie, a, a mnie wkurzają to, że paru moich znajomych kibiców Legii po prostu mi spamuje Facebooka ulubionego Ernesta ciągle tymi narzekaniami na to, że nie są biedni, że im zamknęli stadion. Bo Prze są biedni. Niech przestaną łamać prawo na stadionie, to nie będą zamykać, no. Powiem Ci tak, są tak ludzie, którzy zasiadają na y, rodzinnej trybunie, na Legii Warszawa, nie mają żadnego wpływu na to, no oczywiście, że co nie robią nie. ludzie siedzący naprzeciwko? Ale ma na to wpływ no... zarząd Legii. Tak, ale Zarząd. No ale to nie wpuszcza się tych. kibicowo, wpuszcza przy, się przy... tych. Sprawa jest prosta, a nie zamyka się stadionu. Oczywiście, że, Ale, tak ale sumie, że żeby tak to robić, zrobić, że... trzeba Oczywiście, że... do tego zmuszonym poprzez. To jest tak, no, jest... bo zamknął jest... ci przez cztery mecze stary. Ale jak, jak masz ukarać człowieka, który nigdy na twoim stadionie nie zrobił nic złego? Jak masz go ukarać? Ale nie każesz, nie rozumiesz. Stary, przez całe życie chodzisz na legię, jesteś przykładnym ale... obywatelem jedziesz na buchar Polski i dajesz w mordę kolesiowi. Tak? Ja ci to wytłumaczę. I no ja ci mogę, ale to właśnie w ten sposób. Mogę, bo to jest mogę, zakaz stadionowy. No, no właśnie tak, na to ale polega, organizator no. tego meczu to nie jest Legia Warszawa. Panie to jest PZPN. No, panie redaktorze. I to PZP, I, to PZP i policja no. powinny karać tego oczywiście typu obywateli. Ja ja I ja ja ja tam jest, ale... jest 300-500. Jak ale... dla mnie, można by ich zamknąć w koszarach. Ale niech tam siedzą dwa lata. Czy ja mogę? Ja tylko pozwolisz, bo to nie jest... Ja przypowieść chciałbym. Dobrze, ja tylko chciałem powiedzieć, że to nie jest tak, że ci co Lali w Bydgoszce, to są ci, którzy są przykładnymi kibicami w Warszawie. Ja spróbuję, Ty, ale znam to, co leją w mordzie, to mordę w mordę. To, to są ci sami, którzy mają ochotę lać w mordę za Tak, ale, ale, ale jak przychodzą na łazienkowską, to oni tam śpiewają po prostu. Ale zakaz stadionowy nie, nie funkcjonuje na zasadzie takiej, że jeżeli tam się popełniło, to ma zakaz stadionowy na wszystkie stadiony i po prostu nie Mało można wejść. No właśnie, jak... Jak nie, bo jak masz zakaz stadionowy no. na ligę, to nie ma to że, że To, że u nas prawo nie jest egzekwowane, no to nie jest jedyny przykład tego niestety. To jest ja, słabość państwa. Możesz przypomnieć. No dobrze, to też podsumować. To ja tylko przypowieść, a potem mhm. będziesz podsumowywał, bo może w starożytnym sposobem za pomocą przypowieści trafię do redaktora. Więc nie wyob... trafisz do mnie, nie masz szans. No poczekaj, ja to... jestem szalikowcem. Wyobraź sobie, wiem, agresywnym piknikiem, wiem. Już który z trybuny. Więc wyobraź sobie taką następującą historię. Jest sobie człowiek, który wsiada do samochodu pod wpływem alkoholu. Nie, no nie ma takich. Dobrze, ale sobie taką nieprawidłowo. Jak to? to Trener Janusz W. I <grym> zatrzymuje go policja. tak? I proponuje mu bilet na mecz. Nie. Jej I odbierze ten bilet i jedzie do Bydgoszczy. Pakują go tam, zabierają mu prawo jazdy, dostaje, przypuśćmy, wyrok w zawiasach i dostaje, przypuśćmy, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych przez tam rok, tak? No, no i to musi... delikatna. Albo dwa lata. No, no. taki czuły jest tak, kolega tak, Kondrat. Humanitarny. No, nieważne, no w każdym razie. On dostał dosta... jest... krótki zakaz zaprowadzenia roweru. Okej. Okay. Ja dostałem w roku właśnie. <laughs> <laughs> Stąd... Dlatego ta przypowieść. Tak. No. I teraz. A to biograficzna, że tak, autobiograficzny <laughs> trochę. I teraz wyobraź sobie, że y, ty, twoja argumentacja przypomina mi taką argumentację, jakby ktoś się potwornie oburzył i powiedziałby, a co jest żona, która, która była wożona przez y, tego człowieka winna, że ona teraz nie może jeździć samochodem? Ale przepraszam cię. Co jest ona winna? Dlaczego ten rząd czy tam, ta policja jest, tak. zrobiła? to? To będzie bardziej biblijne. Nie nie. <laughs> nie, nie. Bo nie. Chodzi... nie. Poczekaj. Nie. ale Bo tutaj poczekaj. jest tak, ale, że na legie Warszawa każdy czekaj. ma osobne to... prawo jazdy. Dobrze, ale mogę I żona nie ma tutaj żadnego znaczenia. Ale to nie jest... Każdy ma osobne prawo jazdy na stacji. Ale to nie stadion. chodzi o, pra... o prawo jazdy kibica. chodzi o, pra... o prawo jazdy klubu. A to klub akurat nie ma nic do tego. Klub, jak to? Bo za, za wybryki kibiców poza stadionem odpowiada państwo i organizator tego meczu, a nie klub. Ale klub odpowiada tak jest, za nie, nie, prawie, przepraszam, ale, ci, ale klub odpowiada za mecz. Za... Ale klub odpowiada za politykę, jaką prowadzi wobec A to jest inna swojego klubu. A to jest inna tak? sprawa. I za, to, I za to, że prowadzi niewłaściwą ilość. No nie może odpowiadać za wydarzenia. Oczywiście, że nie. Nie, to jest absurd. To jest absurd. Nie jesteś organizatorem przepraszam Jeżeli przepraszam PZP-u PZP-u, jeżeli... że ale my nie jesteśmy winni, bo to się tym policja się, jeżeli ty jesteś widzem leki Warszawa i akurat jesteś w Nowej Zelandii. Zostałeś właśnie ukarany odebraniem prawa chodzenia na mecze po powrocie, po powrocie do tak. kraju, dlatego, że jakiś baran wbiegł na trybunę z Bydgoszczy. To jest kompletnie absurdalna kluby, kluby? kara. Nie rozumiesz, to jest jakby... nie. To, ja oczywiście, ja rozumiem. Że, nie, ale, poczekaj, to jest kompletnie od, absurdalna oczywiście, że, że ci... tak jakbyś wrócił do domu i obcięliby Ci ręce, bo akurat takie jest prawodawstwo, nie, dlatego, co? że to, kluby, na drugim końcu świata. Oczywiście, no nie, to, że Ci kibice że... cierpią, ale ich cierpienie to jest rykoszet, który jest spowodowany... Jaki rykoszet? Tylko rykoszet 300 biega na trybunę, a 25 tysięcy dostaje rykoszetem. Nie, no problem, problem no, polega na tym, że to no. jest klasyczny przykład odpowiedzialności zbiorowej. Oczywiście. Ale Peza... od, od, od, Odpowiedzialność zbiorowa Kołunizm zawsze stosowana jest wtedy, kiedy po prostu państwo jest słabe i nie może wyegzekwować praw, poczekaj, które w tym państwie są. Absolutnie się jest, zgadzam. Jest, jest, jest tak, że w Polsce mamy prawo, które tak naprawdę jest znaczy, takie samo mówimy, jak w Anglii i generalnie nie? rzecz biorąc, jeżeli by tylko to prawo było egzekwowane, nie byłoby żadnych problemów, ale jak to zrobić? Właśnie cały problem na tym, problem... Jak zrobić, żeby ono było? Problem... Bardzo prosto. Problem jest jest, to jest bardzo jest, prosto. Jest, no, jest, no, właśnie, jest... no właśnie, bardzo prosto. Tylko nie można myśleć w ten sposób, że nie można karać za to, bo coś tam, za to nie można, bo coś tam, a za to, bo coś tam, bo właśnie robi się wtedy pętla... E, po, po, powiem wam tak. Nie, nie, jeżeli jest zakaz <grym> stadionowy, to nie. znaczy, że ten człowiek nie ma, nie, nie, nie ma prawa wyjść na na stadion. Ale to jest, właśnie jeżeli... w Polsce nie ma takiego prawa, jak się okazuje, które mogłoby mu zakazać, bo, bo organizatorem Pucharu Polski jest kto inny niż organizatorem tak, meczów Ekstraklasy. Ale, znaczy, na, ale, ale jest prawo, ale które nakazuje zakaz mu pojawienie się w godzinie meczu na komisariacie, który jest mu przypisany. Oczywiście, wystarczy. że tak, to jest jednak kwestia. Nie wystarczy, bo wiadomo, że w Polsce jest za mało policjantów który tak się nie obrabiają ze wszystkim. Ale to właśnie to, to jest słabość państwa. To jest jedno, to jest właśnie brak egzekwowania tego prawa, które jest. Bo prawda jest taka, że jeżeli on ma zakaz stadionowy, a mimo to ktoś go wpuszcza na stadion. Policja, przepraszam, go wpuszcza. Mimo, tak, mimo to policja wpuszcza. daje mu bilet. Mimo kto, nie, ale nie, nie, nie, nie mówię nie, o tym nie, konkretnym bilet, przypadku, tylko mówię, że bilet, ktoś go wpuszcza na, na stadion. To znaczy, że ten sprogram, ktoś sprogram, łamie nich, prawo. Że ten ktoś łamie prawo, więc kara się tego, który wpuścił na ten stadion. dobrze bardzo Mogę kwestia jest tylko Bo... i wyłącznie tego, żeby nie egzekwować Dobrze, pracę. Dobrze, trzeci raz. Nic więcej. Starczy, tak. Wystarczy. wystarczy. Tak. Jeśli mówimy o prawie, to żaden z kibiców, który kupił karnet, prawnie niczego nie stracił, ponieważ kupując bilet podpisał regulamin, który mówi, że w przypadku zdarzeń wyższych, w, w, w, tak, wyższych tak. w tym decyzji administracyjnych aparatu państwa, zwrot mu się nie, nie należy. należy on się na to zgodził, więc niestety oh, co, co, jest, co jest oczywistym nie wyraża się Skóre. tutaj tak. Tak. No, Oczywiście. Dlatego, dlatego, że przypomnijmy sobie że stadion Lecha Poznań został dopuszczony następnego dnia do meczu e, w Tak. Armii, ale, tak? wiemy, więc, że, wiemy, o, że, to, o, że, że nie to nie jest problem chodzi. nie jest problem Natomiast w stadionie nad, nie, problem jest w czym innym e, jest sytuacja, w której byłem świadkiem może dwa albo trzy razy, co mi się zdarzyło, nie wiem, na 30 wizyt na Camp nou, kiedy to ktoś wywiesza transparent niezgodny z tym, co jest napisane w statucie klubu, tak, czyli to jest mhm. y i w tym momencie na trybuny wchodzi grupa Mossos Esquadra, tak, czyli policja przeznaczona do tego, żeby to pozamiatać. Zajmuje im to minutę i nie ma takiej możliwości, żeby ktoś tam w ogóle beknął w ich stronę. Dostaliby takie bęcki, że... No to u nas nie ma tylu ochroniarzy, które nie, nie. jest Nie, jest tak. Steward zwraca uwa uwagę, że należy coś zabrać. tak? Albo masz nie pić, albo masz nie palić, albo masz zabrać to, co powiesiłeś. Jeżeli nie reagujesz na uwagę stewarda, Przychodzą panowie no właśnie, w takich problem. dziwnych, krzywych beretach, no nie wiesz, jesteś zawinięty i nie problem, ma cię. W problem, minutę, w, ale problem w Polsce jest taki, niestety. Że, że... reszta stadionów współpracuje z tymi, którzy ich szantażują. I na tym to polega. Że cała na tym trybuna. Co ty so, wiesz? Z tego co wiem, to w ogóle gdyby się trzymać tak na, pro, Problem jest. Na problem jest taki, że litar, który jest przepraszam, że ci przerwałem, ale tylko po 64. Problem jest taki, że litar, który jest jednym z szefów kiboli w Poznaniu, robi catering dla prezesa klubu. Nie, no to tak? wiemy, no ale Nie, to jest, dla prezydenta to jest... miasta, tak? No, no, dla urzędu miejskiego, dla urzędu miejskiego. To jest problem. Nie, no. Nie, poczekaj. Znaczy tak, zamykanie stadionów to na pewno nie jest dobre rozwiązanie. To jakby jest, znaczy, jest pewne. Nie, bo zbudowaliśmy bo, stadiony po to, żeby je zamykać, Bo tak? za chwilę kolejnym krokiem się okaże, że najlepszym sposobem na poradzenie sobie z kibolami jest likwidowanie ekstraktacji na przykład. W. Albo w ogóle piłki nożnej w Polsce, tak? Rzeczywiście no to, wtedy nic tak, nie, nie będzie. Tak, to jest dobry pomysł. Więc to nie jest dobra koncepcja. Natomiast jakby w tej chwili tak jak mówisz, Ernest, kara finansowa. Tylko, że nie ma jakiegoś prostego instrumentu, którym państwo może nagle przywalić karę finansową klubowi. tak? No nie, nie kara nie, finansowa. Indywidualna Wchodzi... kara. No, i, sprawa i, jest finansowa. banalnie prosta. Jeżeli Natomiast, poczekaj, kibic ma chciałem... zakaz stadionowy, to nie można go wpuścić na ten stadion. Jeżeli ktoś wpuści na stadion, to no łamie prawo. Tak. I robi a jeżeli wejdzie. No robi to klub. No, no, no i dlatego klub trzeba ukarać. Powinien... No Wreszcie jakoś kluby zmusi do tego, że to jest sprawa normalnie jest ukarany. Tak, ale normalnie na świecie każe się ludzi indywidualnie za przekroczenie. Tak, linii, będzie, prawa. No, ja mam masz przyspieszony tryb orzekania, dostajesz w Anglii 5000 funtów, tysięcy zł. Ale na Jeżeli nie stać kluby nie współpracują z kibolami, przynajmniej nie Tylko taki, z nimi walczą. W ty, w tej, o, nie, nie tej, wszędzie, przepraszam Cię. Real Madrid to jest idealny przykład klubu, który współpracuje z faszystami. Mają swój schowek na flagi, gdzie nie, wieszają z, ultrasów. Z kibicami, z kibicami, no wszędzie jest wszędzie się, W Niemczech to, sytuacja to nie jest była tak, Ale roku, nie jest tak, że no, się ale nie współpracuje. Okej, źle powiedziałem, przepraszam. No, no, na nie świecie tu tu kluby z nie są zakładnikami bandytów. E, tak. Nie są, ale jeszcze nie tak... Przepraszam Cię. Nie tak dawno w Fanzinie Realu Madryt Roberto Carlos, który został zwyzywany od małp przez własnych kibiców, pozował do zdjęć razem z panami, którzy mają wytatuowane swastyki do Fanzinu, tylko dlatego, żeby oddać im później koszulkę klubową. To jest ręka rękę myje. To są ludzie, którzy tam organizują doping. To oni 20 kwietnia wywiesili y, pozdrowienia dla Adolfa Hitlera z okazji urodzin i to jest dopuszczone przez klub oficjalnie. I to jest Real Madrid, Największy klub XX wieku. To znaczy, ja powiem tak, ja, ja nie mam złudzeń. Okej, okay, to nie jest tak, że to jest tylko polski problem, bo tutaj też sobie wyciągnąłem taką wiadomość, że właśnie y, Szwecja? Zawodnik Tigana, który żał, tak, żał Tigana no, zrezygnował z pasady trenera w Bordeaux, Turkę, tak, tak. dokładnie, więc okay. na i, stadionie, tak. no. więc tylko że problem polega na tym, że to co działo się w czasie finału Pucharu Polski było czymś tak, ewidentnym, tak znaczy, ewidentnym. To jest przykład do przepracowania na każdym etapie od momentu przyznania biletów ludziom, aż do momentu no, od zakończenia... Przyznania, od przyznania organizacji, organizacji, organizacji z, tego ta, meczu. Aż do, aż do zakończenia całej, yy, całej imprezy, łącznie z przekazem medialnym. To jest przykład tego, jak nie należy postępować, jak nie należy organizować meczów piłkarskich, jak nie należy postępować z kibicami, jak nie należy współpracować z klubami, będąc związkiem. To jest w ogóle... Absolut. To jest w ogóle, nie, nie brak mi słów jest naprawdę. Bo... Ja, tak, ja, ja podejrzewam, że decyzja, ta, o której cały czas mówimy, ta na pewno polityczna, też trochę wynika z tego, że rząd czy w ogóle władze państwowe cały czas nie mają żadnego bata na PZPN. Cokolwiek, no, by to... zrobić PZP-owi, kończy się awanturą, która się opiera UEFA, no. FIFA. Bo to są niezależne podmioty, tak? Tak, no. więc w jakikolwiek sposób, jeśli oni mogą. Teraz jest, jest świetny moment, tak? bo już nam nie mogą odwołać Mistrzostw Europy. To jest absolutnie <laughs> genialny moment na to. No wiesz, ale dużo innych rzeczy. No. Znaczy, ja uważam... Ja, ja Co, przy... uważasz, że zabronią reprezentację Polski, że... brania udziału podczas to że... są mistrzostwa Europy S tutaj? Strasznie, Powodzenia. Strasznie, słabe jest, strasznie słabe jest w polskim futbolu, mówię o zarządzaniu klubami, to o czym wszyscy mówicie. To, że nie ma nikogo, kto miałby jaja, żeby pójść na wojnę do końca z bydłem, z którym ma do czynienia. tak od początku do końca, tak żeby wykorzystując narzędzia prawne, które są dostępne, po prostu tych ludzi, którzy, no, którzy i ubo... trochę próbował, tak? E, no, ale tak. Tak, ale skończyło tak, się. Tak, skończyło... tak, tak próbuję, jakby chcieli, ja nie mogli cały czas. Wiesz, e, oni trafili na. na że nie czeka popysku, więc ta tak, tak, tak, tak tak walka ich i, tym, i tym, że mimo, to jest po ogłoszeniu ugody z tymi. Kiponami, I tym że mimo, tak, wiesz, to... jak Staruchowicz zaraz w tańcu z gwiazdami wystąpi, to, to się też nie zdziwię bo jest <laughs> gwiazdą TVN-u w tej chwili główną wiesz, cała Polska go zna, nagle w ciągu pół roku, chłopaczyna, który powinien w dresie, y, w kamieniołomach y, z, zasuwać... Nie no, w tej tam I... powinien chyba w pierdlu siedzieć w, znaczy w kamieniołomach za, za, za, powinien odrabiać swoją rzeczy, dniówkę no, które, które prosto, zdrobił, tak. no, Bo on, on, on to, to, jest, to jest zwykły bandyta i nic więcej, no, to I nie, nie, ma się... o czym, nie ma o czym gadać no, z... ja a my o nim jest... rozmawiamy jak, nie wiem, o jakiejś postaci, kurde, typu bracia Mroczki, nie wiem, to to, to, <laughs> to, to jakiś, <laughs> jakiś nie, dramat Ja tu chciałem skończyć wątek, że tak naprawdę problem Problem, problem w Polsce jest taki, że gdyby policja miała tak naprawdę, realnie wydawać zgody na organizację meczów ekstraklasy w każdej kolejce, to powinna za każdym razem y, dawać też rekomendację tak? negatywną, że nie ma, y, nie ma w Polsce stadionu, na którym nie było łamane prawo w każdej kolejce, w jakiejś tam formie. No, nie sam, ma. Sam, sam czasem łamie. Sam fakt wykrzykiwania na przykład o krzyków rasistowskich, to już jest łamanie prawa, a nie ma ale nie Chodzi ma. o transparenty, chodzi o ich zachowanie i tak Dokładnie. dalej. Oczywiście na każdym stadionie to się łamie, to jest, to jest czy, absolutnie czy, regularne. Więc, więc kluby się, się cały czas podkładają i w każdej chwili każdy wojewoda, prezydent, policja może po prostu nie wyrazić zgody na rozegranie meczu bo są do tego podstawy, tak? I, I dopóki oni tego nie wyeliminują, no to sorry, nie chcą mieć zamykanych stadionów, niech wyeliminują wszystkie przyczyny, które mogą do tego prowadzić. Znaczy, są, są przykłady w historii futbolu europejskiego, kiedy takie wojny z kibicami były bolesne dla jednej i dla drugiej strony, i kończyły się cięciem, takim jak, nie wiem, amputacja pewnej części ciała, tak? Czyli, nie wiem, w Barcelonie to była grupa bojszczności, która dowodziła dopingiem, Została wycięta w całości oni nie mają wjazdu na, na stadion. tak? Były takie grupy na Jakie Amsterdam, które prowadziły do, do bujek swoje nordem. To się tam w pewnym momencie teraz od, odżywa, no ale, ale w pewnym momencie się skończyło. Było tak na Paris Saint Germain, była ogromna wojna, o czym nie wiem, czy ktoś w ogóle w Polsce czytał, konflikt był tak zeskalowany w pewnym momencie, że Paris Saint-Germain groził spadek o że jest tylko i wyłącznie z powodu, z powodu konfliktu wewnętrznego między kibicami. Z dwóch trybun. Gdzie jedni są prawicowi, drudzy lewicowi. No takich przykładów w Europie to jest setki. tak? To jest tak, że na Lazio się takie rzeczy dzieją. No tak, na... tylko, że chodzi o to, żeby eliminować, a nie tłumaczyć się tym, bo to też słyszałem. Ale nikt stadionu Paris Saint-Germain nie zamykał, ani tym z prawej, ani tym z lewej. Nikt nie zamykał Camp Nou, dlatego, że Boichosz Noix grozili śmiercią prezydentowi klubu, a grozili. Yy, chcieli mu dziecko. Polegać. Nikt nie zamykał Nottingham Forest stadionu. Yy, to, tak się tego nie Margaret załatwia. Się nie, za, nie za mordę bierze się tych, którzy są winni, a nie tych, którzy mają karnety. Yy, no trudno. Jeżeli się nie umie tego robić, to świadczy o słabości państwa, o słabości systemu, o słabości policji, o słabości klubu również, nie, no przede, wszystkim. No, panie, o, słabości przede wszystkim. Ale słabości państwa również. No, no, chodzi o to, że jeżeli tu ustanawia się prawo, które nie można je wy wyegzekwować, no ale to jest tak, Pierwszy że teraz. w naszym państwie to jest No Dobrze, tylko co z tego, że ustalimy dobrze? Ok, ustaliliśmy, mamy sobie państwo. No i? I co teraz? Dalej? Mam, mam, my mamy mamy trochę... trochę do niczego nie prowadzi. Mamy, mamy trochę tak, mamy. jak, mamy tak mamy, jak Serbowie tak, i można Chorwaci. Powiedzieć, można w ten sam sposób powiedzieć, że nasza rozmowa do niczego nie prowadzi, bo sobie tutaj pogadamy. Chodzi o to, że państwo jest słabe, ale jaki jest sposób na to, żeby je wzmocnić? No i może, może nie wiem, czy to jest dobry sposób. Oczywiście znaczy, znaczy, nie, ale jakby no wi wiadomo, że, że, że... Ja będę więcej jadł <laughs> i będę mocniejszy. Wiadomo, że są miejsca, gdzie jest gorzej, gdzie się bardziej leją, ale są też państwa, gdzie jest lepiej i. Znaczy w tamtą stronę. Znaczy, to, to nie jest towarzystwo wzajemnej adoracji tutaj. Nie, no tak jak e... ja słyszę, jak ja słyszę dziennikarza sportowego, który na tezę, że rozumiem, że zamykanie Stjadomich te jest niedobre, ale jeśli on tą tezę popiera tym, że przecież nie tylko w Polsce się leją, że przecież popatrzmy na serbia Włochy na przykład, przypomina przykład, no to... Akurat Serbowie to mają, y, oni tam na, na luźnym bardzo sznurku chodzą, y, jeżeli chodzi o władzę, bo... no. No to, ale... nie, to nie jest żadna tajemnica, tak, to, tak, to że, jest że to jest trzecia, nie... trzecia władza w Serbii czy w Chorwacji. Im, to są kibice. Im państwo tak? krócej istnieje, tym jest słabsze. No to jakby a. nie ma, no, A jakby nasze, państwo, nasze państwo tak naprawdę nie jest wiele starsze, jeżeli o to chodzi od, policzymy... i od Serbów i od Chorwatów. Tak? I nie jesteśmy Czechami czy Słowacją, gdzie ludzie raczej wolą napić Który? się piwa. Te państwa I... też nie są wiele starsze. Nie są wiele starsze, natomiast mają inną specyfikę w ogóle historyczną i kibicowską, mimo tego, że leją się i tak na trybunach. No, w Czechach i na Słowacji akurat. No tam. właśnie, ten na kury, tak Słowacji ma, jest przymierzany do legi. No tak, ale spokojni yy, Szwedzi no, też się leją, tak? Wszyscy się leją. Dobrze, tak. słuchajcie, wydaje mi się, że. No, zamkniemy to temat. Spokojnie, jakbyśmy pół roku ciemno, też by się leją. <laughs> A jeżeli chodzi o Legię, to Piwnicy. trenera Skorzy nie uratował Puchar Polski? Poszedł no nie, sobie nie w Nie, no, sobie, no, jeszcze, bo nie, no, no jeszcze nie. Jak już mówimy o tym finale Pucharu Polski, to w ogóle był taki już ostatni łabędziśpiew tak, obu trenerów. Bo wiadomo było właściwie, że niezależnie od wyniku i bakara, Żad, Żaden z nich tak, kolejnego sezonu już nie rozpocznie na ławce e, trenerskiej swojego klubu. To to w Polonii bytą pewnie wyląduje. Teraz. No ja mówię właśnie, że, że to już tak naprawdę koniec kariery tego trenera. Na... Była kiedyś taka piosenka. Nie zmienię świata, nie zmienię, nie mam żadnych złudzeń, ale mogę zmienić się sam. I mogę zmienić Ciebie. Bardzo ładna peselka. Nie, nie. <laughs> I możemy zmienić nasz dom, by było ono jak proponuję, w Proponuję, proponuję, żeby może tak, o, tak, zamknąć, podsumowanie. Tak, o, tak, podsumowanie. Ale to jest podsumowanie dyskusji o trenerze Skorży i trenerze nie, Pani, nie, Pani nie? Właśnie, A co chodzi? Ja tak sobie zaśpiewał. Znaczy, I tak dobrze to zaśpiewałem. Podobno, nieco... obyczaje, to podobno tak, obyczaje. Tak. tak sobie tak sobie zaśpiewałem. Zwłaszcza, że butelka teraz liży mi stopę. Wow. No. No. Dlaczego... Więc jakoś mi się tak zrobiło mile i coś zaśpiewałem. Dobrym. bardzo błyskotliwa była kariera trenera Bakero w znaczy, Polsce? w Polsce, tak, tak. czy niewiele wygrał, z wielkim hukiem się pojawił z, z, z wielkim, wielkim hukiem nie, nie, tak. właśnie, właśnie wylatuje z, właśnie z małym hukiem, znaczy ja myślę, że on zostanie no w Lechu on zostanie? no nie, w Lechu ja myślę, że w Polsce Osta. Osta. zostanie to bo on... no tak, on, myślę, że spokojnie. on dobre nazwisko to zawsze wiesz, A każdy z... klub, który, który teraz przejmie Bakero, medialnie od razu idzie no zależy. zależy to zależy wiesz, ile sobie życzy no myślę, że, tak, no nie że jest, swoją to tak. będzie życzył, to się, nazywa, to się nazywa dewaluacja. No, ja myślę. To nie ja będę miał podstawy do tego, ja że dużo nie. No ale też, że, że już przeprowadzi się na stałe do Polski, tak? No. Ja myślę, że on już jest przeprowadzony. No to smutne. No, to, się no. to Wielki piłkarz i to tak smutne patrzeć. No wielcy co? piłkarze jak już nieraz rozmawialiśmy nie, no. nie zawsze zostają trener. No, A to może dać sobie spokój. Żeby było ciekawie to wbrew pozorom wcale no, nie jest najgorszym polskim trenerem. E, no nie. on, on cały czas ma szansę na trzecie miejsce, miejsce, tak. na trzecie miejsce. Na trzecie miejsce i na wywalczenie pucharów. Jeden e, cały biorąc czas. pod uwagę jak brał Lecha jako trener to Lech był dwunasty? No, Trzynasty? No teraz też gdzieś tak jest. <laughs> Kolej, Kolej się wiele nie wybraliło. O no fakt, że teraz ta, ta znowu tak wygląda, że to wystarczy dwa mecze wygrać i znowu można być na pudle, więc tak jak Polonia, która dwa mecze przegrała i z walki to, o Puchary a to, a to, znowu a to, zlądowała na strefą spadkową. Ale porażka z Krakowią to zastanawiająca. Jest Dla mnie zawsze takie porażki w meczach tak, przyjaźni tak. to jest mnie to śmierdzi na kilometr i. E, ale prezes Wojciechowski, Mam. już widzę, znowu szaleję, bo już, już przed chwilę był taki spokojny, znaczy, ten Zieliński, pres... wreszcie gramy tu, Tak, ale, ale, ale co ciekawe, przeczytałem dwie godziny przed meczem z Krakowią wywiad z panem Wojciechowskim, który powiedział bardzo motywującą rzecz. Ale kogo? no Wojciechowski powiedział. Ale kogo motywującą Piłkarzy Krakowi. Piłkarzy Polonii. <gry> powiedział dla mnie ta drużyna i tak jest przegrana. I pół drużyny tak, jest na tak, wymiany jeszcze. Tak, powiedzieć. tak, tak. tak. No, doskonale. No właśnie tak trzeba to zrobić. Jedyny człowiek, który miał jaja i yy, powiedział, że jedzie do Krakowa po zwycięstwo to był Smolarek. No i strzelił gola w tym meczu. I on powiedział, że jego nie interesuje żadna przyjaźń z Krakowią. Mnie szczerze mówiąc jako kibica Polonii też nie bardzo, bo ani mnie tam kibic Krakowi nigdy nie całował w usta, ani nic takiego. Nie, on no, się, się całował? Znaczy chciałbym, żeby mnie pocałował po sezonie tam, gdzie ja bym chciał, żeby mnie pocałował. Tam gdzie Arboleda w Larkowie, to mu się nie podoba. Mniej więcej. Bo mnie Krakowi, czy ona jest w pierwszej, czy w drugiej, czy w trzeciej lidze, to mnie tak samo grzeje, jak mnie ona i no W ogóle no, no, ten mecze przyjaźni to jest takie gadanie. No. Się na, po to się jedzie na zawody sportowe, żeby wygrać, no a nie, nie po to, żeby no tak, zawody... A, a, potem, a potem zawody sportowe okazuje się, że, że, ta, że ta Krakowia bardziej zależy jej na utrzymaniu niż Polonii na pucharach no nie, no i, to prawda, jest, i to boli no. Nie, no, Ale z drugiej strony rzeczywiście jak połowa piłkarzy i tak wie, że w tej Polonii nie będzie grała w przyszłym sezonie, to co, to, oni się to, co mają zależy? a ja czy... jeszcze jakim prezes mówi, że i tak są przegrani ja to nie wierzę w to nadal, że w Polsce jest tak, że, że te wszystkie mecze są rozgrywane o tak po prostu na boisku też mam czasem takie dziwne wrażenie. ty to w ogóle. Przykład korony jest beznośliwy? Nie, Przykład korony jest klasycznym przykładem. nie. To jest Krakowi mecz przyjaźni z Arką. No, jeżeli chodzi o stawioro. koronę, kielce w tej chwili, to ja akurat y, mam tu wiadomości z pierwszej ręki. No, drużyna zwalnia trenera. Tak? To to jest... Strasznie długo go zwalniają. nie, Nie, y... to nie chodzi o zwalnianie. Prosto, to, to, znaczy, nie to, mogę podać nazwiska niestety. Klub należy do miasta, były wybory samorządowe, Ojojojo, klub tam zdobywa, do miasta. Zdobywa, jest, trener jest. został zatrudniony przez zarząd i masz tamę z zarządem, a piłkarze nie chcą trenera. No dobrze, Prawda jest no. taka, że oni nie opłaca im się spaść, ale robią wszystko, żeby utrzymać się w lidze, najmniejszym nakładem sił. Tak, żeby zmienić trenera. No, także korona się utrzyma. No, ja wiem, że się utrzyma, tylko spadnie, wiadomo, kto spadnie. Wiadomo, że się utrzyma. Na no, Krakowie gra... robi wszystko, żeby się utrzymać. To dlaczego tak dobrze grali jesienią? Kto? Korona? No. No, bo może, może... piłkarze jeszcze. Po było im impod rozgrywany. Chcieli, trenerem, chcieli grać dlatego. Potem się pojechali lubi. na zgrupowanie i przestali... I się że każe biegać. A, zobacz, zobacz, ile, zobacz, ile goli na wiosnę strzelił Niedzielan jak mu nie podają piłek to jak trzeba no na dzień o, właśnie. no daj, jednak jednak ogląda się te mecze no tak to tak to wygląda ja myślę, że przyczyna jest trochę gdzieś. A gdzie już sama w 92 minucie, to tak. jest bardzo ale to już jest grubymi niż mi czyta, naprawdę. To już sędzia jaskuła, po prostu. Ja jestem no. uczciwy, zapłacić, a za 3-0 będzie 3-0. No właśnie, no właśnie. No, no wszystko pasuje do tego, no, wygrywać, wszystko no. do tego, co powiedziałem. Trzeba oddać to, no. co się wzięło jesienią. No, tak było. Byłem Kielce, kiedyś swego czasu, lider. No. no. A ja mogę zmienić trochę też Ja też chciałem zmienić klimat. A właśnie ja się chciałem zapytać, bo kolega tutaj, redaktor Magdziasz łysy Murzyn to on NBA ogląda. się odpadnie. No właśnie. Ile Cztery koła. Ile byś postawił na to, że oni odpadną? Na, Nic. Nic, czy, Nigdy bym nie postawił. Że w ogóle odpadną, nie? Że dojdą do finału, raczej byś postawił, nie? Tak. Phil Jackson pierwszy raz w swojej karierze przegrał playoffy do zero, 0. 4-0. Znaczy, o ile ja dobrze pamiętam, a być może lepiej niż pamiętam, to wiem z gazety, 4-0 to ja nie widziałem rywalizacji na tym etapie przegranej w NBA. Przez mistrza. Przez mistrza. no, no Nie wiem. 30-40 lat, chyba to tak można by szukać w annałach. Nie wiem, czy to jest ładne słowo. I <laughs> co ciekawe, to był ostatni mecz trenera Filareksona w karierze. Ten czwarty przegrany. No to smutny. No, ale ja mu się tam. Karierę miał piękną, palców mu zaczynało brakować na pierścienie, no, a zakończył. Jedenasty sygnał, że założył. Na nos na na Oficjalnie na tak. nosi, nosi, nosi <laughs> na małym palcu stopy lewej. Widziałeś go nago? Bez skarpety jedynie. To w ogóle jest dziwne. San Antonio odpadło już w pierwszej rundzie. Teraz Los Angeles. taki Pogrom faworytów trochę jest. Musi przyjść jakaś rewolucja. Albo jak mawiał towarzysz Lenin, bo nie wymawiał R tylko G. Gewolucja. A to Rosjanie w ogóle. Oni na przykład nie mówią H tylko mówią G. Nasz kosmonauta to był Giermaszewski Maszewski. No, a no. Her Herling grudziński dlatego w obozie wylądował. No to prawda. Bo się Gerling nazywał. <laughs> to jest niemiecka. No z takim nazwiskiem no. można tylko do obozu to ja tylko chciałem powiedzieć też że zupełnie jest z innej beczki że jest taki piłkarz się Falcao nazywa no jest. L ten sport? wyjątkowy, tak. wyjątkowy, no wyjątkowy nie, nie, nie, nie, nie, nie jedyny o tym nazwisku bo historia zna wielu nazwicz, Ale A, tak. miał, miał taki specyficzny tamten Falcao Straszelił. sposób cieszenia się na mapę show tak tak, <laughs> bieg, tak po golu i tak robił tak. Tak, tak, tak, to znaczy, tak. słuchacze tego Tyś nie rozumie, widzą tak, tak. ale robił jak Kermin, jak Kermin tak jest taki ale gole. Tak gol... strzelał piękne No to był no jeden z moich ulubieńców, rzeczywiście. Nie, nie. W 1982 roku ten Falcao. A ten Falcao 16 bramek strzelił, właśnie. No, strzelił. E, a powinien też Zdrowień dostać marze, dwie cze... w, w meczu ostatnim z Villarreal powinien dwie czerwone kartki, jak dla mnie, też dostać. E, no, ja bym się nie szczypał z nim. On taki, taki dobry, jak i głupi. Jak dla nie, mnie. No, jest. To u piłkarzy się zdarza. <laughs> Dość często nawet. To co, Porto będzie wygra ten puchar? Porto, no, to będzie wygląda, Braga, Porto będzie nie, wygrał, nie, nie, no Braga to, z Porta wygrał. to nie wygrała ze 3 lata chyba w piłkę. Ale to możemy, możemy myślę, oficjalnie ogłosić, Dokładnie, ogłosić my, Polski, Polski, Polski akcent tak, w finale Tak, tak. Nie, nie, nie że Braga lech, na lech. lech, że tutaj pogromka że, przegraliśmy. Pogromca, Jezus, że ktoś ja jest to, w finale. To ja tu chciałem pomyśleć, że Polak będzie miał Puchar UEFA znowu, w sensie Ligę Europejską. No to bardzo nie będzie to miał, bo jest niezgłoszony że tak jak samo jak inny ale, Polak, ale mistrzostwo z mistrzostwo no. zdobył, bo grał Biedal 10 w tak. meczu ale... nie, nie w ostatnim no tak, ale Vilarz szacunek, tak. że go wpuścił tak. Tak. Nie, nie no, bardzo no, fajny no, ruch, do Ligi no. Europejskiej nie jest zgłoszony więc chyba nie, a swoją drogą w te 10 minut prawie gola z... <golna> zawalił Udało mu się. no ale wiesz, no jak się gra Wybie... 10 minut w sezonie, to no. człowiek jest nierozgrzany wybijając piłkę trafił w napastnika drużyny przeciwnej, ale tak obok słupeczka się śliznęło no, i nie wpadł ale to wiesz, co się zdarza najlepszym no. tak powiedział Kiedy... też komentator dobrego uramkarza, poznaje się po tym, że czasem ma szczęście. No <grym> No, kiedyś, kiedyś, kiedyś wie Waldes trafiał centralnie w dupę piłką dwa razy, rok po roku. W końcu Barcelona poszła po rozum do głowy i kupiła Wije. <grym> <grym> tak będzie nie, łatwiej. Żeby nie przegrywać meczu. <grym> Teraz jak trafa, trafia wie, to on jest na drugiej połowie i wtedy zachodzi. Jest z łatwiej. Tak. Jest prościej. No, ale Paweł Kieszek w Porto. Ale ten, swoją drogą zastanawiam się, jaką drużynę w, se, w przyszłym sezonie wijasz, bo aż poprowadzi. Tak, a to już odmawiałeś, Ta, ja, Tak, Tak, ale ja cały czas chul, myślę, czy właśnie. to będzie Chelsea, czy to będzie Inter, czy to będzie. Real. Też, no o, to, to, by to, oj, by było, to by było przykre dla Mourinho To by był a, psztyczek tak. straszny. No. No. Taki klapsik dziąsło, taki z obrotem <laughs> <laughs> no, nie, Ja myślę, że nie zwolnią Murinia. Nie, nie zwolnią, nie zwolnią. Kłopieś, no, myślę, że warto jeszcze powiedzieć o takiej rzeczy. A Kubot będzie grał w końcu z Dziokowiczem? Kubot? Nie wiesz, wygrał? Nie wiem. Bo tam teraz grał mecz i miał grać z Dziokowiczem. Dziokowiciem. Dziokowiciem. Co masz tutaj? Liga, Liga światowa, mecze Polaków yy, Nie padły, będą wypadły da, z otwartego no. Polsatu i będą tylko w Polsacie Sport. Trosz, troszkę mi to pachnie pewnym zmierzchem. Siatkówki. Bumu, bumu siadkarskiego w Polsce. Też następny barokowy no to, redaktor pachnie no tak, mu zmieszkał zmieszka. zmieszka. zmieszka. no no. no. Ale to prawda, to prawda. Siatkówka od jakiegoś czasu na jest, upadał no, pod na tym jest, względem. No no Raczej nie upada, jeżeli chodzi o mecze, bo na, na meczach są pełne trybuny, jeżeli chodzi mi. Ale no oglądalność na przykład oglądalność finału, spadła, finału, spadła finału, męczy, finału ligi już bardzo spadła. Ale trochę sobie liga sama winna, to też mówiliśmy o tym. Sama Dobre, sobie tak. winna liga jedna. Tak, zbudowany ten terminarz do bólu i po prostu troszkę za, zanudzili chyba kibiców niestety. 100 lat. To las. To za cień zbyt, O ile się orientuję, nie jest to okrągły podcast. W sensie rocznicowy żaden. Co to jest okrągły podcast? Tak, to, jak, się no siedzimy, przy, siedzimy przy kwadratowym stoliku. Stolik? Ja tak, ja? A co? No to masz, to ci przeleję. To przelej, nie do... no, się... Ale to już nie mam. I o to, podziel się o z kolegami. kolegami ja się podzielę z Tobą. O, nie tu. A, a ty nie dostańcie. Ja, ja to chciałem pragnąć. powiedzieć Dobre, tylko, że rywalizacja, jeżeli chodzi o polską ligę piłki ręcznej. jest pasjonująca. E, tak. Dotarła do karykatury, natomiast. Znaczy, do, do, do, do do do karykatury. Rywalizacja. Dotarła do karykatury. <śmiech> <śmiech> I pachnie mu to z zmierzchem Bobu. <śmiech> też, też mi pachnie z zmierzchem Bobu. którego nigdy nie było. <śmiech> Gdy, gdyż, albowiem Stal Mielec przegrała z Vive Kielce w, tr w trójmeczu, o to też ciekawe słowo, yy, stracąc raptem koło 150 bramek <grym> w trzech spotkaniach. <grym> to jest Po tym yy, ciężkim spacerze wyląduje znowu, będzie, gra, będzie będą grali z Orle... A i zmienili siedzibę dużo na Wiwe. Tak. Przenieśli się na ulicę Robotniczą 5 w Kielcach. To jest historyczna zmiana w historii. W historii. w historii. Możesz mi przybliżyć, dlaczego to jest istotne? Nie wiem, tak mi do głowy przyjdzie. No, ale to tylko sama siedziba klubu. No, nie, bo. No, halal Hala się przenosi, tak? Ha. się przenosi trudniej niż. No, chyba klubu. że Halal jest, jest lekka, waży z 52 kg. No. Krystyna Hala. Albo Hala Madrid. Ona jest lekka? Słuchajcie, z, ty, ty, jeszcze macie coś ciekawego do powiedzenia na ten temat? Bo tutaj... Ale na temat robotniczej 5, ja na jest, temat nie, Hali. Nie, Mimo tego, że wychowaliśmy nie. się w Kielcach, nie wiemy, gdzie jest robotnikowo. Koło Hemaru. Zamykam <coughs> ten temat. Zamykam ten temat i w takim razie poruszał za tym na cokolwiek na innego. Ten, czy my, no to, się, czy, my się czy my mówiliśmy <coughs> o aferze rasistowskiej w reprezentacji nie. Francji? która hmm. podobno może zaowocować czy to się tak barokowo wyrażę dymisją trenera reprezentacji podobno jutro najprawdopodobniej nie jeżeli okazała się prawdzi, jeżeli oczywiście jeżeli tak to jest jakiś tam działacz, prezes chyba trener, nie, nie, też. trener, Rada, trener, trener też to chyba to Blau napisał jakiś nie, nie, nie, nie, list nie tak, że to, było razem, że to była decyzja tam chyba dwóch czy trzech działaczy razem z trenerem i tak dalej, i tak dalej, że to był ich jakiś pomysł Widzę, że doskonale wiemy, o co chodzi, więc nie, no, chodzi chodzi trzeba Nie, złąka, nie. No, chodzi, no. O numer, <laughs> chodzi o numer klaudów, no po prostu. Chodzi o, o to, żeby była odpowiednia, żeby była regulowana liczba Czyli zawodników. Czyli ławkowe, obcy, ławkowe tak, dla, tak, dla tak, czarnych tak, zawodników. Tak, tak. No jeżeli to się okazuje, jeżeli to jest prawdą, no, to oczywiście, że powinno się skończyć zwolnieniem, no bo nie wyobrażam sobie... W tej sytuacji, a tak, ktoś tak, dostaje tak. trenerem cały czas reprezentacji po czymś. Tak, takiej. ogłaszajcie takie nowe otwarcie tutaj, nowy trener, wszystko reprezentacja Dobry. odnowiona i tak brzydko. Uwaga, 9 czerwca przeciwko Polsce zagrają sami biali. A Słyszeliśmy, skąd. Będą, nie, mieli, no, będą mieli wielkie swastyki na czołach. <laughs> będą mieli napisane wiszy. Słyszeliśmy, sku... Słyszeliśmy skądinąd z, ze I z Argentyną byliśmy. różnych, no. że zawodnik Obraniak się bardzo szykuje na ten mecz. Tak, on się szykuje i powiedział, że chce dokopać żabą. No pewnie on chce się pokazać, no tam mu nie, nie, nie, nie idzie, nie gra zbyt nie często. W no, no, reprezentacji Francji nie gra. Nie, nie jest, no. znaczy, Tam nie, co komu idzie, w reprezentacji Francji. To już nawet bardziej w reprezentacji Polski ostatnio idzie Francuzom. No, więc, więc, więc o gole trzymają. Ale to no tak zawsze jest. No zawsze się tak mówi, że jak nie wiem, gramy z jakimś, gdzie, gdzie gra któryś z polskich zawodników, to także się oczekujemy. Się Ale świetny mecz y... Marsylia-Lyon wczoraj, nie wiem czy widzieliście, warto było. Doskonałe Wczoraj spotkanie. byłem w mieście Łodzi. A tam nie A było ja żadnego w, w mieście Krakowie. Hmm. A ja byłem w mieście Kielce. A ja Paki, byłem w mieście Warszawy. To byliśmy wszyscy gdzie indziej. No. Dlatego nie mogliśmy wczoraj nagrać podcastu i nagrywamy go dzisiaj. Hmm. Brawo! Światła myślę. Rzuciłeś znowu światła na te kwestię. Tak. No ale no, dobra, jak ktoś nie widział, to Leon, Marsylian. A, a propos tego, co mówił redaktor Kondraciuk bo zwolnienie trenera Tigany jakkolwiek bardzo przykrych okolicznościach. Nie zwolnienie, tylko dymisja. Dymisja, tak. No, to sam się, sam się zwolnił może mieć to spore... <laughs> może też jest tutaj polski akcent w tym. No gdyż, na pewno. Gdyż następcą w Bordeaux dobrze mówię? Tak, także w Bordeaux. Ma tak. zostać trener Oser i zapowiedział, że zabierze ze sobą Ireneusza. No Ireneusza jeszcze też chce Jurgen Klopp. Podobno. Podobno. Tak. Też wyśnie się, tak. tak że byłby czwartym. A nie wiem, czy wiecie, że... W miejsce N Nuriego? Tak, trochę nie pasuje. Nie do ataku go chcę. Natomiast nie wiem czy, bo też jest mm, na przykład Ełzebiusz Smolarek. Jest. Jest, jest taki piłk. Jest, jest tak na i przykład. Nie. Jest. jest to ma dupkę jak orzeszek. Bo no to arbolera ci odpowie na to pytanie. Jaką dupkę ma orzeszek. Andrzej orzeszek orzeszek tak. Smolarek. Andrzej Orzeszek to jest prezes z górnika zawsze. Była piwka do tego klubu. I e, nie tylko tego. On chyba też w Wiśle grał. No Górniku na pewno, on chyba w Legii nawet. Przez grał w legi na pewno. No, właśnie. no dobrze, to Orzeszek, zostawmy Orzeszki. Orzeszce, orzeszku. Tak mi przyszło do głowy, bo kiedyś zapytali się Eusebiusza, jaki jest jego ulubiony numer. W sensie na koszulce, żeby chciał tam nosić. I on powiedział, że 14, bo że Henri. A Henri 14, bo? Bo, bo, bo, tigana. A, bo tigana. A Tigana, bo Krojów. No, i to taka czternastka, właśnie z pokolenia na pokolenie. Poleński też mówi coś o czternastkach. <laughs> a propos Tiregauri, to taki widziałem po meczu gdzie piłkarz labuka z Tograwarcy w Gdynia chyba, tak? Jest taki piłkarz Labukas w jakimś meczu strzelił go, tak trochę ręką. tak Trochę. <śmiech> tak na skolsa. Tak. No właśnie, nie na skolsa. Tak, tylko tak po, po meczu podszedł do niego reporter i tak go zagadnął i powiedział tak. Którą ręką patrzył go? Nie, nie, nie. Powiedział tak, powiedział tak do kamery <śmiech> najpierw. A, a Teraz będzie wywiad. Ze mną jest Thierry Henry. I podsunął mikrofon piłkarzowi Labukasowi, który chyba nie bardzo skojarzył, bo tak nie było żadnego pytania, Podstawił mu ten mikrofon piłkarz Labukas tak zrobił rybkę trzy razy i się..... <śaime> <savesz się wyglądał. stansariat> ale dzisiaj, później jeszcze reporter wyjaśniał oczywiście mętnie, że chodziło mu o to że piłkę ręką i no, a ale Aury nie strzelił gola ręką Auri podał a, ręką asystował. no to ty bardziej do kitu <śrid> <time> w ogóle mu nie wyszło a to może ten Labukas też podał ręką ja nie Amen. pamiętam, bo nie śledzę aż tak lotów a strzelił gola Sylwestr wtedy, nie tak. Nie, nie, strzelił gola Galas. Galas. Ja myślę, że to... A wiecie, gdzie gra Sylwester? Mikael hmm? z Manchester United. Uii! Manchester United. Werder Brema. <laughs> no i ostatnio bramka strzelił. No, Werder Brema dzięki temu prawdopodobnie utrzyma się w lidze. Natomiast piraci z São Paulo pop... popłynęli, byli w piątek w telewizorze. Wiem. Nie w piątek, w sobotę. A w sobotę. Ucinam ten temat. A to fajny film, ja bardzo lubię. Ja wiem. A teraz wchodzi bo... kolejna Szczególnie... część, która jest w wersji 3D Sz... i trochę się jej boję. Szczególnie Johnny Deppa, który... Ja który jest. A ja tu nie boję, Depp, bo jest... i tak nie zobaczę. Nie boję. Ja nawet zaryzykowałem swego czasu śmiałą test, że jest to najlepsza rada Janego Deppa w jego karierze. Też tak wszystkie, wszystkie części piękna. Jeżeli można karierze. naśladować kogokolwiek, kogokolwiek, kogokolwiek, jakkolwiek to myślę, że Keith Richards mógłby spojrzeć w lustro i powiedzieć okay. the <laughs> <laughs> why, the, why the room is gone? <laughs> okay, like room is gone. <laughs> znaczy, ja powiem tak, te filmy generalnie jakoś mnie nie pociągają, ale w tych filmach faktycznie taką rzeczą, która powodowała, że je obejrzałem ze dwa do końca, od początku do końca, Cały czas zachowując uwagę właśnie była rola y, Depa, która jest świetna. No, jak... Trzyma film... cały film. Z tak. filmów, z filmów to lekko, swoich tak, przyjemnych tak, te tak. mają swój urok. Tak, tak. No i muza świetna. Ta muzyka jest naprawdę. Jak ktoś kiedyś płynął łódką, no, tak, to, to wiesz, jak pójdzie. Ja nie rybym, tam, że jakieś pańskie To też mi w głowie szumiało. Ja myślę, że znowu, że ten temat też zamknę i w ogóle chyba powinniśmy kończyć. Mogę jest... to byś wszystkich pozamykał. Stadiony być pozamykał, byś pozamykał, po tak. tematy byś pozamykał. Popatrz taki mam dzisiaj nastrój. Jeszcze no, no, no znaczy to mówi się, takiego nie mam dzisiaj nastroju. <laughs> nie mam dzisiaj nastroje. Marysia ma nastroje. Tak, tak, tak. Zagadka logiczna z języka polskiego. Tak, Na niektóre ma A propos, sporo, matury, Te matury teraz to jest jakiś w ogóle żart. No, to prawda. Jak my zdawaliśmy matury. To był dopiero Aha, żart. To, to, by, to był dopiero żart. No. no co ty gadasz? No przecież. O, i to dzieci coś mogą chyba, cieszyć. twoja, włas... bo ci napisałem. Mają własne <laughs> jezioro. No, Żenująca czy... po, pierwszej, po pierwszej maturze z polskiego, gdzie następnie Po pierwszej maturze z polskiego... No. Znaczy znaczy po żaden, dźwięso, Po czwartej to już w ogóle jak profesor pisałem. Po, pier, po pierwszym dniu spotkałem się z siedzącym naprzeciwko mnie redaktorem, że mam na drugi dzień następną maturę całe sobie nie krzywdowali. <grystanie> <grystanie> znaczy następny dzień, następny egzamin. Nie krzywdowaliśmy sobie w królewskim parku. Ja <grystanie> że, że, że, że co? Nie, no, łatwe to było wszystko. To było banalnie łatwe to było. Natomiast. Y wszystkim, którzy dzisiaj, znaczy teraz zdają maturę, chciałem powiedzieć, że teraz zdają nie zdają maturę, maturę to... bo jest jeden no. <grafy> Jak ja zdawałem maturę, to Barcelona wygrywała pierwszy Puchar Europy. Po golu I A jak ja zdawałem maturę, to Barcelona nie wygrywała swojego drugiego pucharu. No nie, nie było takiej możliwości. Jak no. ja zdawałem maturę, to, to Barcelona, Barcelona wygrywa pierwszy Puchar Europy. Europy i ty jak zdawałeś maturę też Barcelona wygrywała pierwszy pocharę no, Europy zgadza się, zgadza i tak. Holandia zostawała, wróć Dania zostawała mistrzem Europy tak Do, to prawda ale kurczę, o, o, jak zobaczyłem tego Arnesena Lautrupa, dzisiaj tak popatrzyłem na tą drużynę, jak oni grali w piłkę kiedy na Ja już o tym mówiłem, tak? Że um, to, że ostatnio tak nawet trochę mi się przykro, zrobiło, jak się okazało, że jestem jedynym człowiekiem wśród wielu osób, które były w tym samym pomieszczeniu. Który, człowiekiem wśród wielu osób, który, który pamiętał i wiedział, że Artemis był. Grał, grał w piłkę kiedyś, teraz wygląda jak taki poczciwy urzędnik trochę. A, ale powiem ci, że tak dzisiaj popatrzyłem na te akcje Duńczyków, właśnie. I to nawet nie z tego roku, tylko z roku 89, kiedy to jeszcze. Yy, bo nie wszyscy pamiętają, że na dwa lata ponad Laudrup zawiesił karierę reprezentacyjną. Nie grał. Boy, u... On nie grał na mistrzostwach. Nie grał nie, grał. nie grał. Tak. Michał on... Laudrup. Grał tak, Brian Brown. grał. On Brian on... Laudrup. Tak. No i, w, i właśnie ta ekipa właśnie z Młodszy z Bracław. Prebię. Prebię. Turyk Jest grał w Barcelonie. No. <laughs> Albo grałem. Znaczy ja się absolutnie zakochałem w drużynie Danii w 1984 roku, kiedy Preben Larsen, który później dograł do 1989 lub 90 roku w drużynie duńskiej był. Badanska dynamita. Mhm. Hej, ja! <głos> <głos> tak, no to, to, to byli zawodnicy. Grali na pamięć ze sobą. Nie, tam był taki gore, mecz, że świetnie gore. grali i dostali z Hiszpanią chyba 5-1, tam był tragedia 4-2. Budragania 4-gole strzelił, tak. No. To jeden z najlepszych meczów, jakie widziałem w życiu. Soren Lerby. Hmm. Chyba na. E, nie, to <głos> maże... Wzruszyłem tak, się. Tak, ja też A. się wzruszyłem. Sorenderby redaktors... redaktor. szybką dykterykę <głos> i do domu. Dziękujemy. To ja to ja opowiem. No, słucham, my. Jak to Znowu mówi? trzeba będzie o... Nie, będzie, będzie o sprzęcie. na no, sprzęcie? No, że spotyka się dwóch kolegów jeden mówi, słuchaj, ja to mam tutaj, wiesz, tak mam, że ten do, do słuchania muzyki to mam iPoda. Do tutaj mam, wiesz, jeszcze mam iPhona do, do gadania przez telefon, a teraz ja jeszcze kupię iPada. A, no, <laughs> <laughs> It should be more classical. <laughs> Na co? Mówi, a co? A twój syn ma na imię Igor. Ja słyszałem. Słabe, Ja słyszałem to, że, że, że ikonki, ikonki tak naprawdę kiedyś nazywały się Konki, tylko przed Apple i dowalił to i na początku. To lepsze. No to tak jak i Igit. To nazywał się kiedyś To znaczy jak był pozbawiony maila. No. I Stonia nazywała się Stonia. No. <laughs> o Boże, kończmy ten podcast. No, w Elblągu mieli Jak Paweł. Tak, tak to... Ale bo oni są z wszyscy, gdzie mieszkasz w Dlatego mają takie trudne nazwy. I właśnie o. mi sobie u łatw... Unikł było inaczej, mi sobie łatwiej no. zamówić w Elblągu, zaczniemy mówić w Elblągu. No. Ja I słyszałem na przykład, że na Panów bez szyi mówi się też Elblongi. Na Gdzie? Gdzie? Na Pomorzu. <laughs> tak, że to są nie karki, tylko elblągi. Ja, ja nie wiem, co ty robisz na Pomorzu, ale nie chcę robić tego, co ty <laughs> To A może właśnie chcesz? Nie. Nie chcesz jechać na koncert? Chcę. No. Jaki koncert? Na Prisa. A, nie, Prinsa to ja nie chcę jechać, ale przy okazji zobaczę go z obrzydzeniem Jak cię kurwa zobaczę na tym koncercie, <głosy> to cię osobiście z niego wyprowadzę To będzie trudno, bo to jest duży nie, ten Przepraszam, przepraszam panie Prince'u, panie Prince bo tu jest taki kolder. o mnie Ja On mam nie. taki ten, jak to się nazywa? Tik Nie Nerwowy Nie Nie masz? Tak jakby chciał coś poprosić Jak co? No, że proszę o razy. <laughs> to... to na chcia pewno. Chciałbym, żebyśmy wzięli Zuma na ten koncert. Oczywiście, że tak. No. I będziemy A, i, i, piraczko, zrobimy, wrzucimy i robimy wrócimy do tego, nie weźmiemy Nie, weźmiemy ty, nie, nie tylko to, weźmiemy. Ten. Ja bym nie uważał, na, ten bo na przykład kolega Prince jest jednym z niewielu artystów, który wycofał wszystkie swoje utwory z YouTube'a. Ja muszę i, powiedzieć, że nie ma. Jakbyśmy Wiemy. wzięli na przykład Eddie Rolla, to mogliby nas przykasować tam i za Eddie'a Rolla, i na przykład mikrofon. Natomiast. Masz tak pilnują? Tak. Tak, no, tak, tak, taki, taki tak. tak. Jest. Ale za Zuma nie, bo z Zoomem wchodziliśmy w zeszłym roku. No, no. no spoko. I na Zuma to wygląda tak. Jak telefon komórkowy taki sprzed lat. Mm -hmm. Chociaż no. możesz Mamo w tym roku. To nie jest nowo bogacki, to <laughs> prawda. <laughs> Wiesz, to wygląda. jak stary dobry <laughs> center, ten. I że tak, ludzie padają. Weźmiemy oczywiście na to mówił, te. Może czerwono, że się zastąpił. Idzie z paralizatorem i, I oglądam. To jest zagadka wyjaśniona, już potraktował tak. może czerwone paralizatory. Zumem, nie, Ale niestety w zeszłym roku znaczy, to jest tak, że ten y, rekorder staje się coraz bardziej popularny, więc już niestety mogą wiedzieć. W zeszłym roku nie wiedzieli jeszcze, co to jest. Eee. Ernest se paralizator wsadzi w majtki no. nie, redaktor go przemyci no, ja, no zaraz ja A, -a wiem kto będzie nam wnosił paralizator, Miśka no i mamy sprawę z głowy albo koleżanka Lucyna jako przedstawiciel radia o, to ona w zeszłym roku było też no, a to dziś to, to wytnij to to się rozniesie tak, oczywiście. i wszyscy będą <grym> teraz dzwonić do Lucy żeby Lucy <grym> wiesz co Lucy <grym> powiedziała z taką toną z zoomów 80 zoomów na plecach zamiast zapalniczek cała publiczność stoi z w ręce ja myślę, że resztę tej e, pasjonującej rozmowy już możemy odbyć poza anteną i że tak, warto tak, się najwyższy tak. czas, bo właśnie jest 2.02 co, tak, i niestety już minęło 2.02 co, co, tak Drodzy słuchacze, żegnajcie do następnego tygodnia w takim razie. Papa! Pa. I już wtedy Barcelona będzie mistrzem Hiszpanii po raz trzeci z rzędu, niestety. Całuski 102. I United będzie mistrzem Hiszpanii. Hiszpanii no. I Wisła <głos> będzie pewnie mistrzem, mistrzem Hiszpanii. Hiszpanii. No. A. ja będę. mistrzem Hiszpanii. <głos> A ja nie. Gol! Jest! Jest! Gol! Jest!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 Zepak trzyma flagę w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rodczynami. Mogłeś kto mi wrzucił Szaranowicza na słuchawki? Córku Turku ten metr. Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem. To prawie swoją elegancką fryzurę do Gafiński, a tymczasem ty piłce Tuńczycy choć wygrywają, to jednak przegrywają. Eleganckie kobiety pięknych tutaj w toaletach, Eleganccy mężczyźni, białe koszule,